Pogo, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek 15. W dzisiejszym odcinku podcastu o grach obezwładniających usłyszycie opowieść Ryszarda Hojnowskiego, legendy rodzimej lokalizacji. Czy słuchać mnie w tym rzędach? Super. Bardzo się cieszę. Czy ja może do zawsze tak klasycznie typowo... Mam na imię Ryszard i jestem graczem. Przyznaję się do tego, jestem graczem od 37 lat. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć przekazać takie rozszerzone wprowadzenie do lokalizacji GPD. To jest rozszerzona wersja dokładu, które miałem przyjemność wygłosić u mnie nauczania w Uniwersytecie Wyczaczki i w kilku innych miejscach. Jest też na moim kanale YouTube'owym. Ale podejrzewam, że nie mieliście okazji go widzieć, więc może być dla Was na <kłysy> Przejdźmy do rzeczy. Jak już mówiłem, jestem graczem od 37 lat i chciałbym takie, takie lekkie wprowadzenie odnośnie mojego doświadczenia wam przekazać. To wszystko zaczęło się w 79 roku dla mnie. To ja. Wiercik <sum> z I miałem wtedy 6 lat i zobaczyłem u znajomego ojca. Coś takiego. To jest pong. Znajomy taty przywiózł taki klon ponga z węgiel i zobaczyłem, że to działa, że mogę wpływać samodzielnie na ruchy czegoś na ekranie. To była jak magia. Na, na przełomie 70 lat 70-tych, 80 -t, w takiej szarej, dosyć smutnej Polsce możliwość sterowania telewizją była czymś wręcz niewiarygodnym. I od tej pory y, zaczęła się taka moja miłość do gier, która trwa do dzisiaj i mam szczęście wielkie pracować w branży i nie tylko y, w zakresie tłumaczeń, ale y, przez pewien czas byłem także szefem projektu takiej takie niewielkiej gry, bo słyszeliście, w Diedzin, y, to... Tak, taka mała produkcja niezależna. <gryw> ale wtedy, wtedy, kiedy pracowałem, rzeczywiście taka była, bo ja pracowałem na samym początku. Zbieraliśmy ekipę w Warszawie i przygotowywaliśmy pierwsze, pierwsze demo. Jeszcze takie dwie małe uwagi, jeśli chodzi o, o tą, tę prezentację. Jak może widzicie, jestem straszliwie zestresowany. I jeśli będę się plątał, jeśli będę y, sięgiąkał i będę czasami mówił od rzeczy, to wybaczcie, nie gwiszczcie od razu w odpowiednim czasie. Druga sprawa jest taka, że mam tendencję często do wpadania w różorakie dygresje tak lekko. Um, I jeśli zauważycie, że zbyt daleko otworzy, to wystarczy rzucić butem i powinienem wrócić na tę kory. No dobrze. E, jeszcze parę słów e, o tych moich doświadczeniach, jak ja zaczynałem. E, chcąc pracować z grami, poszedłem e, do liceum na wydział matematyczny, bo chciałem zostać programistą. To, to było moje marzenie. Jednak moje mat było zbyt słabe, jak się okazało. Natomiast z angielskim będziemy sobie całkiem nieźle Zdałem egzamin na angielistykę. Wtedy się zdawały egzaminy jeszcze i wtedy inna matura była, ale... Dzień I na, na Anglistyce zacząłem pierwsze tłumaczenia. tak w ogóle to jestem poniekąd delikatnie związany z Uniwersytetem Marii curie skłodowskiej ponieważ moim promotorem był profesor Wiesław Krajka, który właśnie z Lubliny odchodzi. Pisałem, nie pisałem pracy o Konradzie, pisałem pracę o Tolkienie i to nazywała się Community of Ceregratures in the World of J.R.R. Tolkien. Także to była jedna z pierwszych, jedna z pierwszych prac o Tolkienie, która powstała w Polsce, w to roku. Nie było internetu w zasadzie. Pan profesor Krajka przywoził mikrofilm, z których spisywałem jakieś e, ciekawe informacje. No i w 96 roku, kiedy zacząłem współpracę z CD Projektem, wysłałem do nich list, tak wiecie, normalny list, który się wrzuca do skrzynki i napisałem, że jestem bardzo fajny i że chętnie będę z nimi współpracować. A oni powiedzieli, dobrze, znaczy tak jak powiedzieli, po prostu przysłali tak, taki zestaw kserówek z pierwszymi instrukcjami i napisali, że jak będą fajne, to będziemy współpracować. Chyba były fajne. I tak zaczęła się moja kariera, czyli sury, na rynku tłumaczyliowym. I tutaj y, przedstawię może parę tytułów. Parę może coś z Was skojarzy, niektóre z nich, nad którym pracowałem. E, troszkę ich tak sobie będą no, spadać, spadać, e, niczym krople deszczu, e, diabeł Warcraft tak. Bardzo mnie, mnie, mnie śmieszy, bo nie uczę znać tego gry jak Heartstone. Karciana gra. I w tej grze są nazwy polskie, które niezbyt podobają, się mi się I często pojawia się tak w komentarze: szkoda, że Harson tłumaczy jakaś ekipa de Bidi", a nie ten gość, ale Więc, <grywa> więc, więc to, to jednak ja tłumaczę. tłumaczę no i oczywiście oprócz tych wspaniałych jest jeden, który ma specjalne miejsce w moim sercu dla To jest wyjątkowa lokalizacja, o nim wspomnę. Wspomnę dlatego, że to nie była lokalizacja z języka angielskiego. No dobrze, ale tak w ogóle y, czym jest lokalizacja? O tym dowiemy się za chwilę, bo to jest plan tej dzisiejszej prezentacji, wprowadzenie, już na dla sobą w Za chwilę powiem, czym jest lokalizacja, później będzie opis procesu, później z jakich narzędzi się korzysta. Później będą przykłady prawie, z życia wzięte, prawie, dlatego że nie zawsze mogę pokazać takie hmm, przykłady, jakie się pojawiają w grach z powodów y, tak NDA czy Non-Disclosure Agreements. To są umowy, y, które nie pozwalają mi y, podać szczegółów pracy nad jakimiś projektami. Y, później powiem parę słów na temat umiejętności tłumacza. Powiem, jaki jest obecnie stan rynku i czy łatwo znaleźć pracę i czy można coś na tym zarobić. Można. A na koniec będą, jeśli zdarzymy, zagadki króciutkie, a później, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to bardzo chętnie powiem, o ile oczywiście będę w stanie. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Czym jest lokalizacja? Lokalizacja to jest taki termin, który w zasadzie pojawił się dosyć niedawno i nie należy go mieszać z tłumaczeniem. Tłumaczenie jest częścią składową lokalizacji, natomiast lokalizacja jest to proces, który pozwala na adaptację danej gry, czy też programu do potrzeb docelowego rynku. Ja że kiedyś taką sobie definicję. Jest to adaptacja do potrzeb językowych, regionalnych i technicznych danego, do, do, danego rynku. Sam nazwy, lokalizację nie za bardzo lubię, ponieważ lokalizacja w języku polskim ma wcześniejsze znaczenie, które ma na ataku. To jest umiejscowienie, bycie w jakimś miejscu. To jest na przykład Gdybym mówił o historii lokalizacji, lokalizacji, mogłoby to być dość dwuznaczne, ponieważ y, obecnie między popolskiem lokalizacja właśnie jako adaptację tłumaczeniową, a także po prostu dane znaczenie, jako umiejscowienie w jakimś miejscu, masło no, maślane, przepraszam. Jakie mamy elementy? Tłumaczenie, w adaptacja kulturowa. Ym, jak wiecie, większość gier powstaje poza granicami naszego kraju y, i często jest dostosowana do wymagania innego rynku, ale także gry, które powstają w Polsce są przystosowane do naszego poczucia humoru, naszych, naszych tradycji, naszego y, odbioru sytuacji. Niech za przykład będzie tutaj Wiedźmin, który jest grą przes przesiąkniętą słowiańszczyzną, słowiańskością taką. I adaptacja jej na język angielski no, była na pewno sporym problemem. I duży, w wielu miejscach Wiedźmin y, Polski różni się od angielskiego na koniec polskiego. Y, Natomiast my również, kiedy tłumaczymy z języka angielskiego czy z innych języków, staramy się wziąć te wszystkie elementy, które mogą być niekoniecznie czytelne dla polskiego odbiorcy i w jakiś sposób je zmodyfikować, zaadaptować dla nas tak, żeby stały się czytelne, tak, żeby polski odbiorca mógł w pełni z nich korzystać. Niech tutaj na przykład posłuży taki film, Shrek, każdy zna, prawda? Jeśli ktoś sobie posłucha wersji dialogowej polskiej, angielskiej, większość żartów jest zupełnie inna i one w wersji polskiej zostały przez Bartka Wierzbięta w zasadzie napisane no, na nowo i wszystkie dialogy zostały y, z, przez niego zmodyfikowane. Nie wszystkim się to podoba, powstał nawet taki termin y, wierzbięcizm, y, który określa y, tłumaczenia może zbyt, y, zbyt, spolszczone, zbyt w, na, w naszych realiach y, y, miejscowe. Przygotowanie grafiki elementów multimedialnych. To jest dość poważny problem, wydawałoby się, że nie, a jednak jest. Przez elementy multimedialne oczywiście rozumiem, wszyscy wszelkiego rodzaju nagrania, dźwięki, yy, dawiki i podobne, ale grafiki również są ważne. Yy, tutaj przykład chociażby będzie z gry StarCraft, kiedy wszystkie elementy, tak jak już, na przykład książki czy tekstury, które pojawiały się na, na, na ścianach, mają swoją polską wersję. Jak yy, widzicie, yy, jest, no, źle pokazuje, pokazuje na jaką wersji e, polskiej, troszkę się różną czcionki. O tym też za chwilkę będę mówić. E, niedawno została też wydana taka gra, którą, może znacie, chyba jeszcze wystąp. Coś gra, może? To jest taka mowa. W no. e, e, tej grze e, mamy też elementy graficzne, które, które tłumaczymy. I tutaj mieliśmy taki problem. Pojawiają się wycieraczki. Na jednej pisze, welcome. Na drugiej przykiwa. Jak widzicie, miejsca do tych widzielecznych, widać to dobrze, nie? tak słabo. Słabo, bo jest za jasne. Można na jakąś... W ogólnej prezentacji jest sporo obrazków, fajnie były. Tam jest napis zbitej. Okay. O, o! Super, mnie nie widać do to jest plus, zdecydowanie. Tutaj... Y... Ten napis w wersji angielskiej welcome jest dłuższy niż w wersji polskiej, czyli spolszczenie, przetłumaczenie, nie było problemem. Natomiast co zrobić z keep mamy bardzo mało miejsca i trzeba było to tak przełożyć, żeby te, te ograniczenia miejsca jakoś ominąć. No i tutaj myśleliśmy, jak, jak keep out przerobić, czy to zrobić z tego nie. trzymaj się za, nie zmieści się zupełnie. Odejdź byłoby całkiem jezu jak gdyby nie je to, że są polskie znaki, a tutaj ta czcionka jako na polskich znak nie obsługuje. Wobec tego postanowiliśmy sobie tak na taką friwalność pozwolić, wydaliśmy, spadaj. <grym> I ja akurat mieści się idealnie i tutaj jest taka, taka wskazówka, jeśli kiedyś będziecie tłumaczyć yy, grafiki i będziecie wiedzieć, że jest jakieś pole tekstowe, które ma ileś tam znaków i chcecie wymierzyć, ile maksymalnie znaków możecie tam zmieścić. Jest bardzo prosta metoda, y, którą się zainteresuje. Wpisujecie w to pole y, y, znakowe y, literę W ileś tam razy. Jeśli W jest najszerszą prostu jeśli W się zmieści powiedzmy 6 razy, to wiecie, że możecie użyć sześciu, y, 7 liter, więcej się nie zmieści. Gdybyście już wpisali I na przykład, no to by nagle mogłoby się okazać, że z tych znaków pisaliście 10, 15, no może 15 nie, ale 10 i później wpisując już, już gotowe marzenia wyszłoby na to, że, że jednak przeceniliście ilość miejsca, dlatego najlepiej równać do W, co projektowicznie. dalej. Oprócz elementów multimedialnych mamy także Przygotowanie DTP, czyli okładki, instrukcje, y, wszelkie materiały reklamowe, które są dołączane, różnorakie ulotki i tym podobne, też tak zwane stendy, które się umieszcza w sklepach. Y, tam też jest troszkę do tłumaczenia i też y, zwykle podlega to ograniczeniu miejsca, dlatego dobrze mieć y, jako wzór oryginał. Dobrze jest, kiedy y, zleceniodawca pokazuje, jak wygląda no co nie zawsze ma miejsce. Oprócz przygotowania DTP, mamy teksty marketingowe, czyli przekonujemy nasze ulubionych gracze, że ta gra jest zdecydowanie lepsza i żadna inna, bo też y, wszystkie inne może sobie darować, Kup naszą grę. O, czyli takie próbujemy zmanipulować gracza po prostu i, i zachęcić go do y, zakupu danego produktu. Później czcionki. Już wspominałem, czcionki to jest tak naprawdę bardzo duży problem, nawet teraz niby już e, powinien być okiełysnany, a jednak nadal występują problemy z szczękami. Ja mam pokażę problem, który pojawił się dawno temu, po 16 lat temu w grze Diablo, Diablo 2. Tutaj widzicie, mam nadzieję, że widzę, to jest szczęka, która pojawiła się w wersji angielskiej. To jest szczęka, która się nazywa Exocet i jest ładna dosyć, e, o ile można tak powiedzieć szczęca, natomiast kiedy wrzuciliśmy teksty do gry e, polskiej, okazało się, że ona nie obsługuje polskich znaków. Miejsce polskich znaków pojawiają się, e, zamiast E jest L, zamiast MSE jest E i tak dalej. Po tego zaproponowaliśmy e, twórcom gry, że my te czcionki przygotujemy, to jest to za problem. Ale okazuje się, że to mimo, że dla nas nie jest problem, to nasze rozumowanie było skażone, można powiedzieć, rynkiem pirackim, ponieważ nie można pod tak sobie przygotować cz czcionek. Trzeba je, trzeba jej wykonanie zlecić odlewni, Font Foundry, dawniej tego prawdziwego dla mnie prawdziwe, obecnie są to firmy, które przygotowują odpowiednie kroje czcionek, bardzo słowo sobie liczą za wykonanie każdego dodatkowego. Wtedy nie było szansy, żeby w krótkim czasie taka firma przygotowała y, krój czcionek dla nas, wobec tego musieliśmy wybrać inną. No i została wybrana czcionka, która wygląda podobnie dość, wygląda, wydawało się, że pasuje, aż pojawiły się takie Opisy to, co tutaj widzicie, to jest ten sam opis przedmiotu. Jak widzicie, polska ścianka, mimo że wygląda w miarę podobny, ma podwójną odległość pomiędzy liniami, czego nie można było stwierdzić, pisząc tekst jednominikowe. Dopiero kiedy e, wrzuciliśmy ją do gry i okazało się, że niektóre e, przedmioty w polskiej wersji w ogóle nie mieszczą z opisami, trzeba było coś z tym zrobić. Niestety nie zostało zrobione nic, bo już nie było czasu i do tej pory w polskiej wersji diablo czcionka jest no, nieproporcjonalna i czasami zakłóca odbiór, odbiór gry. Cóż tam jeszcze mamy? Mamy układ tekstu. To jest szczególnie ważne przy grach, czy programach, yy, czy też materiałach graficznych, które dostajemy z dalekiego słowa, z Japonii, gdzie, czytamy, gdzie, gdzie czyta się na odwrót, tak? czyta się od prawej do lewej yy, i układ jest pionowy. Najczęściej problemy z układem tekstu pojawiają się, kiedy na przykład mamy do przetłumaczenia jakąś, jakąś mangę dołączaną do, do gry. Czasami bywają takie sytuacje, ale yy, na szczęście są dość rzadkie. Trzeba jednak pamiętać, żeby ten tekst odpowiednio zaadaptować, odbić lustrzanie i u, ułożyć go w ten sposób, który jest y, akceptowalny dla europejskiego odbiorcy. No i ustawienia lokalne, daty, formaty liczbowe itd. W Polski na przykład mamy liczbę dziesiętną udzieloną przecinkiem, wersjach angielskich jest to kropka. E, mamy też e, w stanach się zapisuje zupełnie inaczej daty, ponieważ najpierw jest miesiąc, później jest dzień, a później dopiero a później rok, czyli w jakiś absolutnie przeciwny sposób. Oni z, z drugiej strony dziwią się jak my możemy zapisywać tak, jak przyjemy, czyli dzień, miesiąc, rok. E, to wszystko też trzeba dostosować, żeby nie było pomyłek, żeby na przykład. E, e, nie wyszło, że jest jakiś, jakaś data, która tak naprawdę y, nie występuje w, w rzeczywistości. No i na końcu, y, w zasadzie już podczas trwania projektu, mamy kontrolę jakości, która stara się y, dopilnować, żeby wszystko było na miejscu z tym staraniem, się jest różnie? Y, tutaj będzie anegdota, y, będzie anegdota z brzydkimi słowami, także przepraszam, ale to niestety musi, musi tak być. Dawniej było tak, że kiedy tłumaczyliśmy jakąś grę, zwykle testowaliśmy ją sami i dzięki temu, że znaliśmy tę grę, widzieliśmy, gdzie szukać błędów. Obecnie jest często tak, że testują firmy zewnętrzne. Firmy zewnętrzne, które nie są w Polsce, mieszczą się w Anglii, w Hiszpanii, we Francji i te firmy zewnętrzne zatrudniają Polaków, którzy te testują te gry w sposób następujący. Wysyłają ogłoszenia w sieci i szukamy osób, mówiących po polsku e, łatwa praca. I przychodzi e, Zenek z, nie wiem, z Alfredem, zbyt ładnie, jakieś inne. Przychodzi, przychodzi Pan Zenek i on mówi, że on może testować dostaje jakiś tam test, ale jako, że zwykle test dostają mało płac, e, mało im się płaci, to wymagania też nie są wielkie, niestety. I bywa tak, że e, Trafiają osoby, które naprawdę się znają i wkładają w to serca. Bywa, yy, bywa tak, że są osoby, które po prostu są zatrudniane na 3 miesiące, chcą odbędnić i się ulatniają. Była taka sytuacja w przypadku jednej z gier samochodowej dużej firmy. Tester został wysłany do, do Stanów Zjednoczonych, żeby testować grę. Yy, miał kontrakt 3-miesięczny i yy, niestety prace na grę się przedłużyły i o po 3 miesiącach sobie do Las Vegas zostawił, zostawił grę rozgrzewany. Polska wersja była niestety no. powiedzmy nie do końca wprowadzona. Natomiast no. inna sytuacja, w której teraz chcielibyśmy, no. tak? No. Mówimy o najnowszym o Nie, nie, nie no. o najnowszym. No. Ale, ale no. może i była no. podobna no. sytuacja. No. Natomiast no. sytuacja no. W, z brzydkimi no. wyrazami. Tłumaczyliśmy kiedyś taką grę, powiedzmy żołnierską, było dużo koszarowego języka, żołnierze w stresie, w takiej sytuacji bojowej kule świszczą, wybuchy, eksplozje, nie wiadomo co się dzieje, no i czasami sobie przeklną ludzka sprawa, czasami rzucą jaką, jakąś panią lekkich obyczajów, czasami jeszcze coś innego, no i wysłaliśmy teksty do, do, do, do testerów i dostaliśmy zwrotnie, że jest bardzo dużo błędów, zwłaszcza z przekleństwami, że są zbyt ostre. I e, pan e, albo panie, bo nie wiem, nie wiem, kto to zmieniał, Tester w każdym razie postanowił zmienić wszystkie czy państwa na jedno. E, wszystkie, czyli e, e, czy nie będę rozumiał, że każdy wie, jakie są państwa, Dużo ich było, bo, bo jesteśmy w tym względzie bardzo kreatywni. E, I natomiast e, Tester uznał, że ma takie słowo, które lubi i tym słowem jest nakutaszać. Tak, ja też nie wiedziałem, że istnieje. W każdym razie było, co ty, ty chłopakowasz? Bo co ty mi tu na <grystanie> Ty, ty na <grystanie> Każde miejsce, gdzie było jakieś przekleństwo, albo przekleństwo zostało usunięte, albo był na <grystanie> I wtedy się rozniewaliśmy przyjęliśmy list, że nie życzymy sobie takiej ingerencji świętość tekstu przekleństwa Rzecz Święta akurat w tym wypadku i przyznano nam rację, ten tester już nie robił takich problemów później. Natomiast często jest tak, że testerzy mają swoją wizję, a że posiadają w zasadzie władzę całkowitą. Tester może z zewnętrzny, może z tekstem, Zrobić wszystko. Można na przykład napisać zamiast elementu interpańskiego, że od nie lubi. I to, no to przejdzie zazwyczaj, to ponieważ osoby, które ich nadzorują, nie mówią po polsku. Tak więc testy zewnętrzne to nie jest fajna rzecz. Staram się to jakoś zmienić albo przenieść testy do, do Polski. Będę mówił o polskiej firmie, która ma w Polsce centrum test, testowe i też, też tłumaczeniowe. I kiedy oni testują, to przynajmniej jest pewność, że że żadnych na nie będzie. Przepraszam bardzo, była druga degresja. Przejdźmy dalej. Nie nudzę strasznie? Nie. Strasznie nie, dobrze, dziękuję. O, ale coś się rozjechało. Bo ja tę prezentację przygotowywałem na, na innym komputerze, na a przekonwertowałem, coś się rozjechało. Ale opis procesu, krok po kroku tutaj jest napisany. I prace zaczynają się wiele miesięcy przed, przed premierą. Tak naprawdę w przypadku Dragon Age'a Zaczęliśmy jakieś półtora roku przed premierą gry, nie mając żadnych informacji na temat y, tego, o czym gra, o czym widzieliśmy to będzie gra RPG, fantasy, y, ale nie widzieliśmy z, w, wiele więcej. I później teoretycznie powinno następować zapoznanie z grą, żeby zyskać jakiś kontekst. Niestety to ma miejsce bardzo rzadko. Są firmy y, pewne, które pozwalają na kontakt z, pr z tłumaczonym produktem, y, przez cały czas w zasadzie, ale to są chlubne wyjątki, które można liczyć na palcach jednej ręki bardzo miło drwala. I obecnie jest to zazwyczaj tak, że tłumacz nie ma w zasadzie żadnego, żadnego kontekstu co do tego, co tłumaczy. To można porównać do tłumaczenia filmu, nie, nie widząc filmu, a widząc tylko podpisy przygotowane do oryginału. Później następuje tworzenie pakietu lokalizacyjnego, tak zwanego lokalizacji, za chwilkę powiem. Tworzymy glosariusze i poradniki stylistyczne, które pozwalają e, utrzymać styl e, tłumaczeń w ryzach. Szczególnie to się odnosi na przykład do, do takich określonych formuł, jak tłumaczymy jakieś umiejętności, to chcemy, żeby one brzmiały mniej więcej tak samo. E, no i kiedy nad grą pracuje większy zespół osób, a zazwyczaj kilka, co najmniej pracuje na stronie tłumaczeniowej, jeszcze kilka od strony edycyjnej, to taki poradnik sejstyczny jest bardzo, bardzo ważny. Później następuje samo tłumaczenie i obecnie to tak, że najczęściej dostajemy tak zwane teksty w paczkach, tak zwane I tym się to różni od dawnych czasów, że dawniej teksty dostawaliśmy w całości. Po prostu kiedy była jakaś gra tłumaczona, no to naj, najczęściej gra już wyszła na zachodzie, kiedy z, z, z, zaczynaliśmy pracę, tak w przypadku było Pańskiej tournament, się pojawiła na obrazku y, i ona wyszła w po, że, na zachodzie, tutaj, że w listopadzie 99 roku. I dopiero jak wyszła na zachodzie, to byśmy mogli ją y, złamać, bo tak to wyglądało, że programista otrzymywał grę, łamał zabezpieczenia, mimo że jakby oficjalnie nie robiliśmy. Rozsyłał tekst, ale już mieliśmy teksty w całości i nie, trwało do pół roku aż przetłumaczyliśmy. Y, w momencie, kiedy Tłumaczenia już się odbywają, następują także nagrania, nagrania, które są zdecydowanie najdroższym elementem lokalizacji. Więc jeśli, mm. jeśli chcecie tak naprawdę zarobić, to tłumaczenia czasami dają to. Czasami zapewniają, najwięcej można zyskać na nagraniach, zwłaszcza jak się na studia to naprawdę pieniądze, jakie tam idą, to są, to są olbrzymie. No, przede wszystkim. Trzeba zapłacić aktorom, w który, który, których często są gwiazdy albo przynajmniej osoby z no, tak się uważające i, i, i są tak zwani tak celebryci, których niestety się do gier wykorzystuje, na całe szczęście coraz mniej, ale był taki okres, że m, tak, takie celebrystwo y, szalało w różnych grach i, i niejaki nie, nie, nie, nie, nerga był w grze, jako pirat, no chociaż nie to akurat dobrze, przejdźmy dalej, Umieszczenie materiałów w grze. Co to jest takie? Te teksty, które my o, przetłumaczyliśmy, wysyłamy do autorów i oni je implementują do gry, później nam wysyłamy tak zwany build. build, czyli wersję rozwojową gry, w której yy, widać, jak te teksty zostały zaimplementowane. Oczywiście pod warunkiem, że my możemy się z nimi zapoznać, że, że producent się nie boi, że nastąpi jakiś wyciek i na przykład po otrzymaniu tej, takiej wersji. Roześlemy informacje na temat polskiej wersji do zaprzyjaźnionych prasy i portali. To, ta obawa jest uzasadniona i ja, na przykład, też jestem winny takiego jednego ucieku. To Te, też kolejna anegdotka: rok 2000. Jestem w Irlandii, pracuję nad grą Diablo. Jeszcze nie mamy polskich czcionek, ale mamy część tekstów zaimplementowanych. Dostaję telefon z CD Projektu. Słuchaj, potrzebujemy obrazki z gry z polskimi ćcionekami do różnych tam redakcji dopisy do chcemy wysłać. A jeszcze pytam, czy to jest, czy to, to można, tak? bo wiem, wiem, że to wiąże się z wieloma obostrzeniami nie, nie zawsze pozwalają twórcy na to. Zostałem, wszystko załatwione, ale ja te tak, jak zostałem poproszony, tak zrobiłem z tych obrazków, nie wiem, kilkaset. Wysłałem do prasy i spokój, nic się nie dało, no oczywiście jest tam jakiś okres wydawniczy, Po trzech tygodniach dostaje wygląd, na dywanie. Okazuje się, że w internecie są wycieki z polskiej prasy dotyczące obrazków, których bizarnie sankcjonował. I czy ja coś o tym wiem? No, niestety. Było blisko, że zostałem wyrzucony z, z firmy, no ale jakby marketing wtedy projektu przyznał się, że to jest ich wina i że i, i wzięli to na klatę. Także wszystko rozeszło się po kościach, ale od tej pory wiem, żeby nie wspominać nic o projektach, nad którymi się pracuje. To jest, to jest bardzo ważne. Jeśli też kiedyś będziecie tłumaczyć jakąś grę, pamiętajcie, że e, twórcy są wyjątkowo uczuleni na temat jakichkolwiek wycieków i e, nie, nie życzą sobie, żeby informacje jakiekolwiek z gier, nad którymi pracują i wypracujecie się gdzieś przedostawały. Także nie nawet rodzina nie wie, często nad czym pracują. Po umieszczeniu materiałów w grze mamy testy. O testach już wspomniałem, bo z tego przejdźmy dalej. Mamy premierę, wszyscy się cieszą. Korki od szampanów trzaskają, a później Słowa, Paweł, wywiary, wypłaty. O! co Zapomniałem! Refleks jeszcze z wiekiem nie uszedł. I co jeszcze? Mamy? To nie jest, nie jest jeszcze koniec, ponieważ są aktualizacje. Bo zwłaszcza obecnie gry z jest żywy organizm nawet po udaniu jakiegoś produktu, cały czas pracujemy nad kolejnymi wersjami, cały czas um, dodawane są nowe elementy, są, jest tak zwane DLC, czyli downloadable content, elementy pobierane, czy, czy, czy, czy też zawartość do pobrania są to jakieś dodatki, są to postacie, skórki postaci, um, zbroje dla, dla koni, no, dla, typu, czyli tak zwane kropieże i tym podobne elementy i y, cały czas praca nad grą w re, co jest o tyle dobre, że jeśli wyklici jakieś błędy, które, które przeszły przez testy, można je na tym etapie aktualizacji zdemontować. Dla mnie tak nie było, kiedy wydaliśmy Baldur's Gate dwójkę, w grze było mnóstwo błędów, ponieważ e, cała gra była testowana w jakieś dwa tygodnie, testowałem ją ja i jeszcze dwie osoby. tam tekstów jest mnóstwo i e, tych błędów również mnóstwo było. Dopiero później widaliśmy taką łatkę, która Część z tych błędów poprawiła, ale jestem szkodny do tej pory, że Baldur's Gate 2 jest akurat dosyć e, zabugowany to się Więc e, cieszy mnie, jak, jak dużo osób opowiada, że to jest ich ulubiona organizacja, ale, ale e, trochę na wyrost, ponieważ e, można by na to jeszcze pracować. Tak więc, jeśli będziecie pracować kiedyś na końcu grał, to pamiętajcie, że e, jest to o tyle fajne, i, iż jeśli jest to duży tytuł, ty, ty, tył, który odniesie sukces, no możecie liczyć na kolejne, no, na, na dalszą pracę. Dobra, zestaw lokalizacyjny lokalizacji, wspominałem Lockit, to są wszystkie materiały z gry, teksty, dźwięki, tekstury itd. itd. potrzebne z, do zlokalizowania produktu, zebrane w jednym pakiecie. Takie coś nie istnieje. To jest to, co ja napisałem, że jak chciałem, żeby Lockit wyglądał. I tak powinien wyglądać. Najczęściej wygląda log tak, że dostajemy same teksty z gry bez niczego, bez żadnego kontekstu, bez żadnych obrazków, bez żadnej pomocy. Macie tutaj łapcie, radźcie sobie sami. Czasami sobie radzimy, czasami opieramy się na doświadczeniu wyzyskanym na, na przestrzeni tych kilkunastu, prawie kilkudziesięciu lat. I czasami się udaje, czasami też nie. I wtedy trzeba jak to wszystko poprawić. Zestaw organizacyjny to jest bardzo ważna rzecz i szkoda, że duża część producentów Kier traktuje ten element po macoszemu i często tłumacze sami muszą zadbać o jego stworzenie. Narzędzia, to może was zainteresować. O, prawie się rozjechało. MS Office, tak naprawdę daje na samej górze, chociaż tak z opisa, najczęściej nie używa się Worda. Program w zasadzie nie jest używany do niczego. Najczęściej, jeśli chodzi o pakiet emiasowy, no skorzysta się z Excela e, i jest to narzędzie naprawdę dość e, często wykorzystywane. E, musimy też e, wziąć, e, z, e, z, skorzystać z NotPAD do innego edytora czystego tekstu. Dużo tekstów jest e, przygotowanych w formacie XML, o którym za chwilę Moje programy, kocie programy MemoQ, Trados, SDL, SDLX, XTN i tak dalej. Czy znacie jakieś z tych programów? MemoQ może? Trados, czy słyszał? Te programy po pozwalają, ułatwiają pracę w ten sposób, że podczas tłumaczenia dzielą tekst na segmenty i każdy taki segment. Wraz z jest zapisywane w tzw. pamięci tłumaczeniach. Jeśli program następnie trafi na podobny segment, podpowiada jego użycie. I te podobieństwo jest, podobieństwo jest wyrażane procentowo. Są teksty, które są w 100% zgodne, są teksty, które są zgodne w 101%. Są takie teksty, które, których sąsiedztwo także jest dopasowane. Nie tylko sam, sam, sam jeden czynnik, ale także poprzedni, następny również pasuje Wtedy dany tekst jest y, określony jako stojący Są też tak zwane fuzzies, czyli y, y, jakby segmenty, które są zgodne jedynie w, w pewnym, w w pewnym procencie. Sam osobiście korzystam z programu MemoQ. Y, jest to program węgierski firmy Kilgrey i używam go już od kilku lat. Jest naprawdę niezły, że ma swoje wady. Nie wiem jak, jak bardzo używacie, czy też nie używacie MOOCu. Z tych wszystkich najbardziej bym była, polecam. ale to jest program, który cały czas się rozwija i potrafi także być dosyć nerowisty czasami i nie zawsze wszystkie oczekiwania spełnia. Jeśli będziecie może jakieś pytania, później na chat to Ciekawy program jest też XTEM, to jest polski program, współtworzony w Polsce, to znamy który umożliwia tłumaczenia w chmurze. Czyli wystarczy mieć przeglądarkę internetową i zalogowanie na serwer XTM-u, żeby, żeby móc z niego korzystać, ma też, też taki dosyć ciekawy sposób dystrybucji, ponieważ nie kupuje się programu jak, jak, jako takiego usługę. Wykupuje się na miesiąc czy też na dłuższy okres. Bodaje się chyba 11 euro kosztuje korzystania przez miesiąc jako tak zwany wolny strzelać. Dla porównania, jeśli chcecie kupić licencję MemoFu, to trzeba wydać chyba 600 euro. Z drugiej strony to jest długofalowa inwestycja, która, jeśli macie dostęp do zraceń, do zdecydowanie Wam się opłaci, zwłaszcza jeśli stworzycie własną bazę tłumaczeniową, która z czasem będzie się powiększać i ułatwiać Wam tłumaczenie tekstu. Mamy także takie specjalistyczne programy, jak Poetate, albo Linguist, To są programy, które pozwalają zająć się tak zwanymi plikami wsadowymi oraz interfejsem. Z nich korzysta się bardzo rzadko, ale także, więc warto znać choć trochę ich obsługę. Nie jest trudna, ale zazwyczaj podstawowa znajomość edytora tekstu pozwala także na pracę z poeditem. Mamy także programy do współpracy w sieci, tak jak Google Docs albo Confluence. To są programy, które pozwalają w większej grupie osób pracować nad jednym elementem. Glossariusze dobrze jest tworzyć sobie Google Docs, ponieważ więcej osób ma do nich dostęp, więcej osób może edytować i wpisywać swoje uwagi. Confluence jest taki program, który pozwala na współpracę wielu osób. Jeśli chodzi o, powiedzmy, burzę mózgów, można wysyłać swoje pomysły, tworzyć jakieś projekty, które są później widoczne dla wszystkich, a także zapisywać ustalone porady stylistyczne. Mamy też własne programy, które, które się przygotowuje do różnych zadań, o, o tym za chwilkę, no i są też programy graficzne, o których czasami musimy umieć, żeby jakiś element graficzny, o których już mówiłem, narysować, choć najczęściej są te elementy graficzne przygotowywane przez autorów, jednak jeśli będziecie współpracować z jakimiś twórcami niezależnymi, to dobrze umieć taki program graficzny, graficzny obsługiwać. Materiały źródłowe. Przede wszystkim materiały źródłowe są gry, żeby tłumaczyć gry, trzeba grać w gry. E, żeby tłumaczyć teksty medyczne, nie trzeba być lekarzem. Żeby tłumaczyć gry, trzeba być graczem. Niekoniecznie klusą ale trzeba e, gry lubić. Trzeba e, się na grach trochę znać. I trzeba z gier czerpać. Trzeba wiedzieć, że na przykład fogo wło, to jest mgła granicę Trzeba wiedzieć, co to znaczy rush. Trzeba wiedzieć, e, no co, jak skonstruowane są interfejsy, ile możemy mieć miejsca, jak, tworzone są, jak wykorzystywane są zmienne, trzeba grać. To jest, bardzo, to jest bardzo ważna rzecz. Poza tym w grach wykorzystywane są także e, odniesienia do innych gier. Bo tego Im więcej gier znamy, tym łatwiej będzie. Tak samo jak czytałem książek. Im więcej książek czytamy, tym, tym nasz język się wzbogaca bardziej i tym łatwiej nam często przychodzi tłumaczenie jakichś tekstów bardziej interesujących. Kultura, zarówno wysoka, jak i popularne książki, komiksy, memy, zwłaszcza ostatnio, memy internetowe, mimo że są to twory dość krótkożywotne, są, są całkiem popularne i my także w tłumaczeniu wykorzystujemy memy czasami i tak naprawdę dajemy im drugie życie, ponieważ mem sam żyje krótko, natomiast... Że potrafi, potrafi żyć znacznie się dłużej. Czy jest ktoś, kto grał w diablo 3? Okay. Czy jest ktoś, kto chciałby zabić za mięsnego jeża? To ja zrobiłem. mięsnego niestety, znaczy, niestety ja się cieszę, że, go, że, że, że, że, że, że to dałem, ponieważ w wersji angielskiej ten stwór nazywał się Sarko. I co było odniesieniem, jakby powiedziano do. Ówczesnego prezydenta Francji. Więc, więc u nas, jako akurat wtedy był mem pomiędzy, mięsnym jeżu, piosenki nie będę się miał, to stwór tego stwora tak naprawdę wygląda jak taki jeż yes, stworzony z mięsa. Plus, znając różnorakie seria, komiksy i tak dalej, możemy duapować łatwiej tzw. Easter eggs, czyli Wielka Nocna Jaja, czyli odnośniki do innych dzieł kultury, które twórcy umieszczają w swoich grach. Kolejny przykład z Diablo 3. Podczas gry można było znaleźć strony z dziennika, ponumerowane w pewien sposób. I w tym dzienniku był opis pewnej ekspedycji, która znalazła dziwną wyspę. I te strony były ponumerowane tak, jak strony z serialu Zagubini, Lost, był z tego czasu bardzo popularny. I kiedy, ułożył, kiedy wzięło się pierwsze litery z każdego wpisu z, z dziennika, tworzyło jedno słowo "Darma", czyli nazwa organizacji, która w, tej, w tym serialu występowała. Trzeba było to zauważyć w oryginale, trzeba było to tak przełożyć, żeby akurat odpowiednie wpisy zaczynały się od poszczególnych liter lub polskiej wersji. Też tę nazwę utworzyło. E, słowniki się działają. Polecam Urban Dictionary.com, e, bardzo fajny słownik e, Jest o tyle ciekawe, że jeśli e, gdzieś w Arkansas ktoś powie jak jakiś dziwny zgod, to może drugi dzień e, już jest pewnie Urban no, Dictionary. E, jest bardzo też dużo wulgaryzmów i powiedzmy e, słów nieobyczajnych, ale, ale to jest żywy język Urban Dictionary pozwala, pozwala śledzić też. Jak, jak ten język się rozwija. E, Opracowania specjalistyczne, leksykony język plopedy, jaka jest oczywiście naturalne. Dobry dyzaur, czyli słownik synonimów lub też e, chociażby strona synonimy.pl ale nie jest zbyt, e, powiedzmy, nie ma zbyt bogatej bazy. Tutaj jest parę książek, z których sam skrót słownik slangu i potężna angielszczyzny, bardzo polecam, chociaż tam są słowa, o których jest nie na języku to jest Bardzo interesujące. Tysiąc słów o broni białej, o zbrojniach ochronnych, jak czytać i rozumieć angielskie umowy, bardzo ważne. Kopaliński oczywiście, to jest absolutny obowiązek znać Kopalińskiego, no i, i jakiś umów to, to jest taka podręczna biblioteczka. Oczywiście wuje Google albo Ciocia Pink, to już zależy od tego, kogo wybieracie sobie. Jeśli chcecie znaleźć jakąś informację, to najprawdopodobniej ktoś już o niej kiedyś napisał coś w sieci, więc z wyszukiwarek też warto korzystać. No teraz zobaczmy sobie, jakie mamy rodzaje tekstów, to jest tylko część, Dzi, widzicie tekstów jest mnóstwo, mamy dialogi, czyli rozmowy pomiędzy kilkoma postaciami, które bardzo często sprawiają problemy z powodu, z powodu e, braku rozróżnienia płci, A czym właśnie no, mamy te <trym> jednolinkowce, które są rzucane tu i ówdzie. I, i często bywa tak, że te jednolinkowce są e, w wersji polskiej dopasowane i do kobiety i, i do mężczyzny, czyli Teoretycznie trzeba by je zróżnicować, ale nie ma za bardzo jak, nie ma żadno, że nie pomyśleli o tym, że są języki, w których jest więcej płci. Później mamy oczywiście interfejs, czyli to, jak gra porozumiewa się z nami. Tak kolejne pytanie, czy wiecie, jakie były plany nazwania interfejsu w latach 80. Tak jest, w międzymordzie. Tak jak Joyce miał być manipulatorem drążkowym, tak jak yy, interfejs robić międzymordzie. Mamy też nazwy postaci, przedmiotów i obszarów i tłumaczenie nazw jest bardzo często dość yy, to powiedzieć, dyskusyjne, czy yy, odbiorcy, gracza lubią yy, zwracać tłumaczoną uwagę, że są debilami, yy, ponieważ tłumaczyli jakąś nazwę własną, a nas własną się nie tłumaczy. Nie wiem, czemu zaległo się takie przekonanie, Oczywiście nieprawdziwe, bo nazwy własne się bardziej Jeśli tylko istnieje taka możliwość. E, czytaliście Hobbita, prawda? Jest tam taka postać, która się nazywa Thorin the Oakenshield. Czyli w wersji polskiej Thorin była a nie Thorin o Oakenshield. E, I e, istnieje na przykład takie miasto, które się nazywa Paryż, a nie Paris. Jest e, Nowy Jork, a nie New York. Jest e, Moskwa, nie Moskwa i tak dalej. Tak naprawdę jest mnóstwo nazw, które są w naszym świecie zlokalizowane, przetłumaczone na język polski albo społeczona jest, jest sama domowa, z której sobie nie zdajemy sprawy, bo się do tego przyzwyczailiśmy. To jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Dawniej był na przykład taki trend, jeszcze przed wojną, że wszystkie imiona, nie nazwiska, ale wszystkie imiona tłumaczyło się na polski, czyli gdyby był George Bush, byłby Jerzy Gdyby, były, nie wiem, François Mitterrand, to byłby Franciszek Mitterrand i ten, ten trend był jeszcze, jeszcze przed wojną, widziałem kiedyś taki, takie zdjęcie warszawskiego powstańca, który czyta komiks i ten komiks nazywa się Błysk Gordon, czyli flash Gordon, to jest komiks przedwojenny i, i, i przed wojną wszystkie nazwy własne jak najbardziej były tłumaczone, dopiero po wojnie to się troszkę zmieniło, ale też nie do końca. Zresztą istnieją stronnictwa wśród konserwatystów, wśród monarchistów cały czas się przejmuje to, żeby imiona jak bardziej tłumaczyć. Dalej. Mamy opisy. Opisy, czyli wszelakie opisy techniczne, jak i też opisy przedmiotów, opisy umiejętności itd. tak dalej. Pokażę wam później opisję umiejętności, zobaczcie więcej, z czym to się je. Dzienniki i książki, ponieważ w grach, gry często mają budowę szkatłokową, w grach często są książki, albo książki opowiadające o innych książkach, prawie jak, jak w powieściach Neila Gaiman'a. Bo... Znacie Sandmana i Neil Gaiman'a? Mam tak. no, czy... Jak nie, to przeczytajcie koniecznie. Neil Gaiman, Sandman, to jest absolutnie obowiązkowało to. Yy, I yy, na przykład w że grze The jest ponad 100 różnych takich książek. Znaczy one są nazywane książkami, tylko są to krótkie opowiadania, ale jest 100 różnych opowieści wplecionych fawuły, albo ist istniejących obok Mamy piosenki, wiersze i urnowanki, na przykład w grze którą tłumaczyłem, tam jest kilkanaście piosenek, jedna zasłynęła z tego objęty, jest oficjalną piosenką studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest piosenka Piwo, piwo, <głos> i znalazła się w Śpiwniku, który jest wydawany na Karkowskim Uniwersytecie, jest bardzo Mamy komunikaty systemowe wszelakie, y, które pokazują, że coś się dzieje, że na przykład że za chwilę wyłączy się serwer albo coś innego się stanie. Zazwyczaj y, ich, z, z ich tłumaczeniem wiąże się y, jakaś konieczność prze, przebrnięcia przez y, tak zwane zmienne. O zmiennych też za powiem. Wewnętrzne bazy terminologii. Co to są wewnętrzne bazy? Y, to są słowa, które umieszcza się w takich właśnie bazach, które są najczęściej jakimiś wulgaryzmami. W grach występują bazy wulgaryzmu, żeby wykryć, czy gracze się takimi wulgaryzmami posługują i filtrować odpowiednio te wulgaryzmy. czyli my dostajemy do tłumaczenia różne faki i tym podobne i tworzymy z tego polską bazę, pokazując całe bogactwo naszego pięknego języka, który oczywiście jest zdecydowanie pod tym względem lepiej wyposażony niż angielski. Mamy też informacje prawne, dlatego warto znać e, książkę, którą pokazywałem, jak tłumaczyć umowy angielskie. Te umowy prawne e, rzadko są czytane przez użytkowników, a warto, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w większości dajecie prawa do swoich nerek. No może nie nerek, ale jest tam, są tam bardzo ciekawe uwagi. E, przede wszystkim główna taka, że tak naprawdę nie jesteście właścicielem danego programu, tylko licencjonujecie jego korzystanie z, z, z danej gry. No i jeszcze jest mnóstwo innych, nie wiem, jeśli starczy trochę czasu, to może będę się powiedzieć trochę, że się znowu zagadano, i się przyspieszyć. E, przykłady w prawie z życia wzięte. No, najpierw będzie przykład formatu plików, jeśli się nie rozjedzie. E, Zobaczcie, jak możemy, do, jak często dostajemy pliki do tłumaczenia. O, coś się może to jest plik tekstowy i on jest dosyć mało czytelny, dlatego najczęściej, przekładamy go na Excel. W Excelu jest znacznie bardziej czytelny. Widzimy, w jednej kolumnie jest tekst angielski, w drugiej polski tam jest e, kolumna, w której jest stan danego, danego ciągu znaków, czy jest up-to-date, czy jest na przykład change, czy, czy, czy, czy jest tested i tak dalej. E, I bardzo często z Excela teksty trafiają do, do programu, w którym tłumaczymy. Ale często teksty dostają także w takim formacie, to jest XML, czyli Extended Markup Language, czyli to jest język napoj programistyczny, który pozwala e, tworzyć e, m.in. stronę internetowe, taka bardziej może powiedzmy rozbudowana wersja HTML i programiści uwielbiają e, zapisywać teksty w XML, dlatego, że jest dla nich bardzo wygodny. On jest bardzo niewygodny dla tłumaczeń, ale to programistów, twórców nie za bardzo obchodzi bo dla nich, e, im, im ułatwia zdecydowanie praca. Wreszcie, kiedy my dostajemy tekst z XML, my musimy coś z nim zrobić, o tym zajmie. No i mamy jeszcze taki e, przykład programu, to jest przykład po jednej stronie mamy tekst Gminy polski. tutaj mamy podgląd z ewentualnie z, z identyfikatorami linii, tam, po tamtej stronie widać, jakie są podpowiedzi, czy też sugestie programu tłumaczącego, który może znalazł podobną frazę gdzieś w, tu, gdzieś w swojej pamięci i podpowiada, że można by ją wykorzystać. I co się dzieje, kiedy dostajemy XML? Kiedy dostajemy XML, to trzeba ten plik jakoś przekonwertować. My akurat mamy swoje własne konwertery, które napisaliśmy dla naszych, pod naszych klientów. I, bo, bo wiemy, w jakim formacie oni te swoje XML dostarczają, ponieważ te XML mogą być różnorakie. I Dostajemy plik źródłowy w źródłowy XML-u, przechodzimy przez konwerter i jest tworzony plik XLS, czyli plik z Excela. Ten plik idzie do kota, czyli do, do programu wspomagającego tłumaczenie, tłumaczymy sobie w tym programie. Następnie, kiedy skończymy tłumaczenie, generujemy plik XLS, który następnie przez konwerter zamieniamy na wyjściowy plik XML z tłumaczeniem. Dosyć skomplikowanie to wyglądać, że tak naprawdę to jest parę plik między ale. Ale pokazuje, że żeby dotrzeć do tego elementu do tego poziomu, który możemy tłumaczyć, to trzeba troszkę, troszkę kroków wykonać. I tu jest jeszcze przykład, że karnie ja się tłumaczę dziennie czy całość. To, jak... to zależy od tego, jaką chcemy segmentację tekstów. Bo możemy zrobić tak, że teksty są segmentowane na przykład po słowie, bo tak, że każdy słowo możemy, że, są, że segmentacja jest co co zdanie, albo co akapit. Najczęściej segmentacje są co akapit, ponieważ wtedy widać kontekst poprzednich, poprzednich zdań. Oczywiście wtedy trafność odpowiedzi następnej jest, jest mniejsza, ale, ale wydaje mi się, że takie, taka segmentacja akapitowa jest najwygodniejsza Oczywiście programy, które wspomagają tłumaczenie nie, nie nadają się do, do wszystkiego, na przykład tłumaczenie dialogów za ich pomocą nie jest może najwygodniejsze. Natomiast jeśli tłumaczymy wszelkie opisy, które nawet mogą się zmienić podczas y, rozwoju gry, tłumaczymy jakiś opis, ale autorzy postanawiają, że zmienią dwa słowa i dostajemy nową wersję i nam program podpowiada, które z te dwa słowa się zmieniły i co my musimy z tego zmienić w naszej wersji, co jest bardzo, bardzo wygodne. I najczęściej y, bywa tak, że na przykład dostajemy listy kilkuset umiejętności i, i, i kilkudziesięciu zostały zmienione z powodu wprowadzenia aktualizacji jakieś yy, elementy. Bez tego, gdybyśmy musieli ręcznie szukać każdej zmiany, no to byśmy nigdy nie byli w stanie czegokolwiek zrobić. I w tym wypadku program nam, yy, spłagając tłumaczenie, to tłumaczenie bardzo, bardzo mocno. Natomiast no to ci do to jest... Każdy tworzy sobie tak, jak jest im wygodnie tak naprawdę. To jest yy, kwestia tego, żeby było w tym na W jednej kolumnie może być tekst angielski, w drugiej tłumaczony polski, rodzaj, e, z, z jakiej gałęzi e, projektów pochodzi, data, data zmian i tym podobnie. to jest zupełnie ogóle, taki przykład, żebyście widzieli, jak to wygląda, że karty mnie, e, kto tłumaczy sobie takie słowniczki samodzielnie tworzy. Co teraz? A! i teraz przykład będzie prawie zdecydowany. Wyobraźmy sobie, że tworzymy grę. Gra nazywa się Czajkę a w połymach William'a Blake'a brzmi Tiger, tiger burning bright in the forest of, of the night What you need hand or eye to frame thy fearful symmetry In what distant deeps or skies land the fire of thine eyes To taka kolejna Na studiach z moim kolegą Będąc świeżo polecam, że takie książki Ocalone w tłumaczeniu Pana Garenczaka które wszystkie... Tłumaczenia tygrysa zrównał z ziemią, i z bez nadziei, że, że tylko jego tłumaczenie jest dobre, postaram się przetłumaczyć tygrysa e, po nasie. I wydaje mi się, że powstała wersja ostateczna, e, której nic już nie przeskoczę, i początek brzmi tak. O tygrysie, Bożym w Lasku, w nocnym hasaż sobie lasku, jakaś nieśmiertelna grała, tą symetrię stworzyśmiała, miała, w jakiej głębi uroczyskach łypią mu wielkie twoje oczyska. Także to jest ostateczne tłumaczenie tego. Nic lepszego nie powstaje. Tutaj macie przykład, że mamy tekst z poematu Tiger Williama Blake'a. Powiedzmy, że chcemy ją umieścić w grzech. I tutaj w tej pierwszej kolumnie widać identyfikator linii, który pozwala nam ustalić kolejność, czyli w jakiej teksty się pojawiają. Tutaj macie po kolei poszczególne linijki tego poematu. Natomiast co się stanie. Jeśli zabraknie tej pierwszej kolumny, jeśli ktoś z programistów czy też osób pracujących u producentów nad lokalizacją usunie kolumnę, w której są informacje o, o kolejności linii, a, a na latek później posortuje go alfabetycznie. I dostajemy coś takiego e, jak jest tam. I rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, to jest. Przykład, jak miał bardzo była gra End of the Matrix na podstawie filmu pod tym samym tytułem, znaczy na podstawie drugiej części Matrixa, w której dostaliśmy teksty i tłumaczenia posortowane alfabetycznie. Zaczynało się od A, nie było N, nie było AND i tak dalej. Bodajże kilkaset tysięcy znaków posortowanych alfabetycznie, które trzeba było przetłumaczyć i przetłumaczyć tak, żeby, żeby miało sens. Zostało one całkowicie poszatkowane i ten projekt to była jakaś absolutna całkowita makra, dlatego trzeba bardzo pamiętać o tym, żeby to, znaczy to nie leży po stronie Tomasza ale raczej po stronie osób, które przygotowują teksty, żeby upominać się o identyfikatory linii, ponieważ w tych identyfikatorach bardzo często są zawarte dodatkowe informacje. Kolejny przykład z życia wzięte i istnieje taki silnik do tworzenia gier nazywa Unreal. W tym silniku, kiedy za każdym razem, kiedy się zmieni jakiś, jakiś, jakiś tekst, to program ten tworzy nowy identyfikatorymi. Tworząc jakieś nieprawdopodobne yy, naplątanie i, i pomieszanie tych, tych yy, tekstów, ponieważ każda każda w tekście generuje nowe i nowe i nowe, nowe, bo z tego tłumaczenia staje się borką nowogorze. Rozpocznie, szukając tym tekstu, yy, tego filmu z Madoną. Kontekst to jest coś, czego bardzo brakuje podczas tłumaczyń gry, kiedy tłumaczycie książki, kiedy tłumaczycie opowiadanie, kiedy tłumaczycie artykuł, nawet kiedy tłumaczycie film i widzicie film, to macie kontekst podany. Wiadomo, co się dzieje. W każdej ma na zerknąć dalej, wcześniej zobaczyć, gdzie, jak usadzona jest akcja, o co na to chodzi. Kiedy tłumaczymy grę, to nie do końca, bo jak już powiedziałem, bardzo często chyba tak, że nie wiadomo, gdzie rozbiega się reakcja, albo co w danej chwili się dzieje, ponieważ nie mamy podglądu na tę akcję, nie wiemy, kogo dotyczą teksty. I tutaj mamy przykład. Tu są e, przykłady wzięte z paru gier, których razy może nie powiem. E, pierwszy przykład. Engine driver mówi the, up the patrol. No My... i zazwyczaj jest tak, że up the, to tam, up the. I tak zostało przetłumaczane tam, nami Patron. I później w trakcie gry okazało się, czego testerzy nie wyłapali, że my płyniemy sobie taką, taką łudeczką, przepływamy pod mostem, na który, którym przechodzi Patron. I rzeczywiście to był jedna z największych sytuacji, kiedy Patron był nie, nie przed nami, tylko na górze, nad nami Patron. Tego nie mogliśmy, nie, nie grając w grę, wyłapać. I, I dopiero to zostało poprawione z tego typu jakiejś aktualizacji, chociaż taki naprawdę mały, bo to pokazuje też, że bez kontekstu tłumaczenia na tak prostych czas jest trudne. Kolejna, you have to leave the plane. Bana, ja Musisz uciekać z samolotu, ale mówi to Merlin, Czyli jak mówi to Melly, to jest prawdą że Merlin z, z samolotem nie za na coś wspólnego, zwłaszcza jeśli gra jest osadzona w świecie fantasy. I y, była to gra osadzona w świecie fantasy i tłumacz tłumaczył, nie, nie znając tego świata, nie wiedząc o co chodzi, nie mając w głosu musicie uciec z samolotu. A chodziło o plane, jako o sferę egzystencji, plan egzystencji, czyli musicie uciec z tego planu, z tej sfery, z tego planu, z tego wymiaru chociażby. A wy on musicie uciekać z samolotu, tak jakby nagle w świecie zapewnionych krain pojawił się samolot. Kolejny przykład. Uh, Mówi to Tuesday, czyli nie, nie będę ma jakiej płci od jest I didn't know you killed it. I jak to przetłumaczyć? Czy ktoś ma może jakiś pomysł? Miałem proste zdanie, bo tylko że skoro nie wiem, jaki płci jest mówiący, to przetłumaczenie może być trudne, ponieważ uh, nie wiedziałam, czy nie wiedziałam. Tego nie wiem. Uh, I you killed it, czyli w sensie y, tego, y, y, czy chodzi o kiedy, czy że się udało, że naprawdę dałeś radę, bo to, to takie znaczenie to kill something ma, ma też, czy kill jakiegoś potwora. Bez kontekstu jest to bardzo, bardzo trudne do określenia. I zazwyczaj przy takich przypadkach, jeśli mowa o wydarzeniach, które dzieją się w czasie przeszłym, my modyfikujemy. Jeśli nie możemy zmienić, dodać znaczników, kłóci od za chwilkę, to, to przekładamy takie zdanie, na, nie wiem, na, nie wiem, yy, czy, y, czy to zabiłeś, czy, to, czy, czy też zabiłaś, no? albo nie wiem, czy udało ci się to zabić. Udało się, że to jest taki ogólny wytryk, o którym teraz takie Kolejne przykłady, yy, trzy malutkie. Pojedyncze słowo. Lock. lock. Lock. Lock, czyli lock. Pukier, zamknąć, zamknięcie, blokada, mnóstwo, mnóstwo kombinacji. Jakie się nie mamy kontekstu. Ale mamy identyfikator, który nam podpowiada, że to jest account action czyli prawdopodobnie wiąże się to jakąś akcją z kontem. Konto, log, raczej się blokuje, czyli możemy założyć, że chodzi tutaj o akcję blokowania konta i tak to przetłumaczyć, później możemy sprawdzić to w, w grze. Kolejny przykład. Trailer, identyfikator linii na misji bo jest jakiś, że to jest siódma linia czegoś. Trailer może oznaczać zwiastun. Trailer to też jest przecież przyczepa. Tak? Więc teraz są teraz gry popularne, w których się jeździ ciężarówką po Europie i się rozwozie jakieś towary. Może to chodzi o przyczepę, rzeczywiście. Przy okazji, czy ktoś wie, skąd się wzięło słowo no, trailer jako zwiastun? Bo, bo wszyscy, wszyscy wiecie, te, te, te trailery, tak? czy też trailery filmów, które się umieszcza. W latach 40-50, kiedy po raz pierwszy się te zwiastuny pojawiły, była umieszczana na końcu po, po głównym filmie. Stąd trailer, czyli następujący po, i, ale tak się udarło to słowo, że, że teraz trailer jest wykorzystywany po prostu jako określenie zwiastuna no jako takiego, mimo że tak naprawdę powinien być nie wiem, po zwiastem, czyli po obejrzeniu jakiegoś głównego, e, głównego dzieła. Kolejny przykład John Burrough. I tutaj pytanie, czy grę pisali Brytyjczycy? Czy grekse i Amerykanie, bo w amerykańskim, w angielskim te słowo mają inne znaczenie. W angielskim jumper to jest to jest jumper mniej więcej, tak? A w amerykańskim jumper to jest gość, który skacze z mostu. A może to jest, jest coś innego, no bo mamy tutaj identyfikator i HDD-OP. I to nam może pomóc skazać, że ten jumper to nie jest ani sweter, ani ktoś, kto popełnia samobójstwo, tylko to jest z worka na twardym dysku, czyli ten taki mały łącznik, który łączy E, e, piny na twardym dysku i to w tym wypadku tak powinno być przy Już wam bardzo, bardzo przestraszony. Lecimy dalej. Problemy To jest teraz modne, w e, Jak już tam pokazywałem na przykładzie Tuesday, e, często nie wiadomo jak po ten tekst, ponieważ nie wiadomo, kto to mówi, nie wiadomo, czy e, mówi osoba o pomocy czy męskiej, i są trzy sposoby radzania sobie z tym problemem. Pierwszy to jest taki, że mamy dwie wersje, dwie wersje tekstu. Yy, tłumaczymy zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzn. I to jest najprostsza wersja, że najprostszy sposób radzania sobie z tym problemem, ale bardzo rzadko wykorzystywany z tego, po generuje dodatkowe koszty. Yy, jeśli producent sobie pomyśli, że musi dwukrotnie zapłacić za tłumaczenie tekstu, no bo teksty dla kobiety, i dla mężczyzn, no to on stara się, wymyślić coś innego, żeby to odejść i często wprowadzane są tak znaczniki płci. Znaczniki płci są to elementy, które pozwalają nam odróżnić dany element zdania jako przynależny dla danej płci za pomocą jakiegoś, jakiegoś symbolu. Kiedy program trafi na taki znacznik, to wie, że następne zdanie należy potraktować, jakby przynależało albo do kobiety. albo do Zaraz to pokażę. I najgorszy, niestety popularny element, to jest tłumaczenie seksowe. I polega to na tym, że autorzy nie pomyśleli, że są gramatyki bardziej skomplikowane niż angielska i nie pomyśleli, że mogą istnieć języki, w, którym, w których jest podział na, na płcie, i trzeba wtedy tłumaczyć wszystko tak, aby pasowało i do mężczyzny, i do kobiety. I teraz pokażę, jak Pana zrobić na przykładzie jednego zdania. Why didn't you go there to yesterday? Bardzo, bardzo proste zdanie. I kiedy mamy to, te dwie wersje tekstu, to możemy tłumaczyć, yy, dlaczego wczoraj tam nie poszedłeś, dlaczego wczoraj tam nie poszłaś, chyba że tłumaczymy jakiegoś, powiedzmy, osobę z nizin społecznych, to też trzeba wziąć, rejestr też trzeba wziąć się uwagę. Yy, oczywiście uwagę, wtedy oczywiście przetłumaczymy zdania: zdanie, dlaczego tam nie poszłaś? Poszłaś, tak? Posze... Poszłaś, poszłaś. Legalnie poszłaś. poszłaś. E, albo e, dlaczego ty tam nie poszedłeś, no? co, Czy coś w co? e, Przy tłumaczeniu, bardzo zawsze trzeba zwracać uwagę na, na ten rejestr osoby mówiącej. Są gry, e, rozróżniają e, to, jaki po, poziom inteligencji, i odwagi postać posiada, i trzeba tłumaczyć tekst e, w zależności od tego, czy tłumaczymy go dla e, postaci o powiedzmy inteligencji droglobyty, czyli inteligencja Einstein'a. To jest metoda pierwsza. Druga to jest dlaczego wczoraj tam nie i w nawiasie chciałamy poszedł i posznąć. Jeśli program wie, że gramy mężczyzną, czy też e, zwracamy się na postaci mańskich, to wybiera pan wersję, która jest w jednym nawiasie. Jeśli wie, że gramy kobietą, to w drugim w nawiasie. Z tym, że znaczy jest to metoda działająca jak najbardziej, tylko bardzo łatwo w niej błędy. Jeden niedomknięty nawias, jedno, jedna pomyłka przy wpisywaniu i już nam się tekst rozsypuje, na przykład tworzy się wersja, dlaczego nam nie poszedłeś, poszedłaś z razem. A bywają sytuacje takie, że taki błąd powoduje wywalenie podziału, czyli zwanym crushem. No i wersja unisex, dlaczego nie udało im się wczoraj tam wyjść. Pasuje ile kobiety i Znika nam, znikają nam wszelkie rejestry, ponieważ tutaj nie pokażemy, że ktoś jest ograniczony na no umyśle albo ktoś jest bardzo wybitnie, wy, wybitny myśliciel. Tutaj tutaj musimy od tak dawać. I są gry, zwłaszcza filmy Bethesda, Bethesda, pewnie znacie, takie gry jak Oblivion, jak Morrowind, jak Fallout 3, które właśnie z takiego systemu uniseksowego i Trzeba było przekładać tysiąc, czy ponad tysiąc stron właśnie to jest tragedia straszne, ponieważ e, o ile oddajemy sens to zacierają się wszystkie smaczki, wszystkie ciekawe m, nawiązania kulturowe, to wszy, wszystkie rejestry znikają. Także jeśli e, będziecie kiedyś coś tłumaczyć i dostaniecie tekst, w którym nie ma ani zacików, ani w tekstu, to od razu e, wiedzcie, że czeka Was droga przez mękę. Lecimy dalej. Zmienne. O, to, to, to będzie ciekawe. Cóż to są zmienne? Zmienne są to takie elementy, które znajdują się w bazach danych i istnieje w grze jakaś, jakaś baza danych, z której gra czerpie informację, na przykład zmienną może być, też na ten pokażę, te znaczki po, po procencie to są zmienne, właśnie, które pokazują, że program ma wziąć n, prawdopodobnie jest to zmienna numeryczna, czyli jakąś liczbę, później jakiś ciąg tekstowy, kolejny ciąg tekstowy, kolejny ciąg tekstowy, na końcu jeszcze jeden ciąg tekstu. Czyli składane są zdania z kilku, często kilkunastu elementów, e, przetykamy normalnymi zdaniami. Bywa też tak, że istnieją zdania złożone z samych zmiennych i wtedy zupełnie nie wiadomo, co trzeba robić. Jeśli byśmy przełożyli to tak normalnie, to byśmy mieli zbierz oraz i użyj ich, aby wykonać. Tylko, że pamiętajmy o jednym fakcie. Te wszystkie słowa, które są e, umieszczone w bazach danych, one są w mianownikach. Czyli jeśli podłożymy te mianowniki, to mamy coś takiego: zbierz dwa skóra, pazur oraz słowa, i może i tak wykonać wypchany tygrys. Trochę tak średniookrotnie, tak, prawda? E, I są narzędzia, które pozwalają ominąć to. Czy to twórcy muszą być chętni, żeby stworzyć ten zwane zasady językowe. I kiedy są um, robione bazy danych ze słowami, tworzyć też dla języków, chociażby słowiańskich, odmianę przez przypadki. Wtedy w takiej bazie, yy, w takiej bazie danych słów yy, każde polskie słowo umieszczane w najczęściej, w czterech najczęściej występujących przypadkach wołacza się wyliczenie, z celownika, ale wypełniacz, biernik, celownik imiamy, imię, imię, imię, imię, imię, imię, imię, imię, i imiona zazwyczaj tam są i wtedy daje nam to dużą, du, duże pole do popisu, ale to jest bardzo rzadka sytuacja, zazwyczaj trzeba się męczyć właśnie ze zmiennymi, które są całkowicie nieodmienne. Yy, I to jest sposób, jak można to ominąć, czyli najpierw yy, czyli robimy taką wyliczankę, dajemy zbierz składniki, dwukropek, dajemy pierwszy składnik i oczywiście nie dajemy liczebnika, ponieważ w polskim języku liczebniki dopasowują się formą do, do rzeczownika, czyli jeśli Czyli dla 2, 3, 4 będzie inaczej niż dla 5, 6 tak dalej. Yy, więc trzeba umieścić ten liczebnik L w nawiasie gdzieś, jakoś go zaznaczyć. I ten przedmiot, który wykonujemy, też jest pod w dwukroku i daje nam to takie zdanie, które jest bardziej poprawne, chociaż oczywiście też nieidealne. Zbierz te składniki, skóra, dwa wiadomo, że chodzi o tej skóry, pazur, suma, użyj ją, następujący przedmiot, wy, wypchany tygrys. No bo o tygrysie jest tak, pamiętacie jeszcze. I teraz zobaczmy jak wyglądają opisy ze zmiennymi. To będzie opis z gry. Popatrzcie. Dostajemy taki tekst. I jak widzicie, ten tekst wygląda na bardzo skomplikowany. Jest taki, ponieważ jest tutaj bardzo dużo nie tylko zmiennych, ale także znaczników, znaczników, kolorów tego. Tak to są miejsca najczęściej w palistych miastach, których tknąć nie możemy. Ich, się, ich nie wolno tłumaczyć. Dlatego tutaj tak bardzo wydają się programy wspomagające tłumaczenie, gdyż one często pozwalają na blokowanie zmiennych. Jeśli zdefiniujemy wcześniej to, co, co ma być zablokowane, to co ma nie być tłumaczone, to te programy rozpoznają takie segmenty, blokują je i wtedy uniemożliwiają wykonywanie przez nas jakichkolwiek zmian. Ponieważ każda potencjalna zmiana w tym może sprawić, że albo umiejętność Polski w polskim języku będzie wyglądać zupełnie inaczej niż w angielskim, a w najgorszym przypadku gra się nie uruchomi. I po przetłumaczeniu może to wyglądać rodziem Rozjechało się niestety. To jest super to, jak panie, to wygląda. Znaczy. Oj. Ale pokażę, jak wygląda, mogłaby wyglądać że w grze, to, jest, to nie jest oczywiście prawdziwa bo umiejętność bazuje na grze, którą on ma Tak wygląda tekst, który pojawi się grze. Czyli jest zdecydowanie bardziej czytelne. To jest w oparciu o diabła. Gdzieś diabła, jest to jest w oparciu o nie. I czytaj, wszystkie elektry, tam, jak tutaj wszystkie elementy, które tam naprawdę jest znaczone, jak... C, C podkreślenie green to jest określenie koloru, gdzie tutaj wyświetlają się na zielono. C do, to są te na, na złoto itd. Tak to są elementy, które są podstawiane przez program w zależności od tego, jaki parametr ma dana zmienne. Czyli jak widzicie, tłumaczenia ze zmiennymi, gdyby, się, gdyby nie korzystać z narzędzi wspomagających, mogło być bardzo no, trudne mogłoby sprawiać sporo problemów, zwłaszcza dlatego, że y, łatwo tutaj popełnić błąd i chociażby nie, nie dało jakiegoś nawiasu, też wprowadzić y, y, zmianę niepotrzebną w y, parametrze, który sprawi, że dana umiejętność nie będzie odpowiednio traktowana. Dobrze, lećmy dalej. Nazwy generowane losowo. Nie tylko nazwy są generowane osoby, ogólnie programiści bardzo lubią sobie ułatwiać sprawa i jeśli posiadają odpowiednie umiejętności, to chcą, żeby jak najwięcej elementów z gry było przygotowane w sposób osoby, proceduralnie generowany. Istnieje teraz jest taka gra przygotowana No Man's Sky, w której jest cały wszechświat wygenerowany proceduralnie. 50 kwintylionów planet. To jest bardzo dużo. Są też takie podejścia, żeby tworzyć teksty generowane osobę i najczęściej spotykane w rozwiązaniem są nazwy generowane osobę, są to najczęściej nazwy jakichś przedmiotów i takich gier, w których występują te nazwy, jest nos, jest, jest Diablo, jest dungeons czy Guild Wars i tym tak podobne. Tutaj pokażę przykład oparty o Diablo. Mamy, najpierw mamy jakiś rdzeń, do którego później dodawany jest, jest prefiks i subjekty, a rdzenie, z, y, y, rdzenie, jakiejś nazwy jest brane z bazy danych. No, danych, w których różne różnorakie słówka, które są oparte o lokomotywę. Wszystko są związane z kolejnictwem. Czyli na przykład bierze sobie y, jako rdzeń szkoło występujące i później dodaje tego jakiś prefiks i sufiks. Prefiks i sufiks brane są z innej bazy danych. Często występują w y, jednej bazie danej y, razem jednocześnie. I ta baza danych może wybrać tak. Czyli możemy otrzymać taki przedmiot I am show of loading. I teraz jak to przetłumaczyć? Jeśli przetłumaczyć? Show to nie jest problem przetłumaczyć, tak wiadomo, że łopata, ale jak przetłumaczyć I am? Jeśli przetłumaczymy jako żelazny, to będziemy mieć żelazny łopata. Z loading, nie ja to jest praca dopełniająca, ona zawsze będzie ładowania niezależnie od tego, jak, jak brzmi rdzenie, ale, ale co zrobić z tym I am? Jest wyjście takie, że do słów, które są urządzeniem, wydaje się znaczniki poka pokazujące, jakiego są one rodzaju. Mam nadzieję, że tu się nic nie Czyli mamy, jeśli m, to jest rodzaj męski, jeśli f, to jest rodzaj żeński, m e, rodzaj nijaki. Następnie, tłumacząc y, prefiksy, tłumaczymy, podajemy wszystkie wersje, czyli podajemy żelazny, żelazna, żelazne i tak Wtedy, kiedy program trafi na, na słowo, które jest, y np. łopata jest rodzaju żeńskiego, to wybiera z tych wersji przetłumaczonych tylko tą wersję żeńską i ją podstawia. I wtedy odsumujemy chociażby żelazną łopatę Fantastyczne przedmiot, Albo możemy też otrzymać takie y znaczy przedmioty, jak sobie, złoty, bilet. Podróży do Polaków. Była taka gra, nazywała się Guild Wars, która także miała w te, ten sposób generowane nazwy, jednak nie posiadała systemu rozpoznawania rodzaju danych słów. Wobec tego powstało taki właśnie problem, jak e, żelazny tarcza. Że, że, że, żelazny tarcza potem. E, I no, brzmiało to fatalnie, wobec tego trzeba było jeszcze rozwiązać, i rozwiązaliśmy to w ten sposób, że e, gra ta pozwalała na modyfikowanie kolejności. można było prefiks zaś na samym końcu. Nie za bardzo wydaje, wydaje się to może ratować, a jednak, ponieważ mieliśmy chociażby tarcza potęgi i słówko żelazny zawsze w wersji e, męskiej umieszczaliśmy na końcu w jak na przykład przedmiot żelazny, przedmiot złoty, przedmiot e, nie wiem, tajemny i tak dalej. Dzięki temu, oczywiście nie było to tak fajne jak w oryginale, ale, ale unikaliśmy jakichś strasznych wygibasów gramatycznych i udawało się przynajmniej z, z, zachować, w miarę poprawność. Miała jedna nazwa, tak, tak jak szybciutko, przelecę, bo już mówiłem o tym, podam trzy przykłady nazw e, własnych, które się pojawiały w grach, które wypracowywają. E, Rawl Puzzle Law. Ktoś grał w Tomek? Kilka osób grało w Tomek. Pański Tomek. E, Wolf No też jest postać z tej gry i Muradin Blonksbier, to jest Ubercraft z Amsterdam. I Rawl Puzzle Law. To jest bardzo ciekawe imię, ponieważ oga i jej członki są znaczące. Trzeba je ja przetłumaczyć, ponieważ dla polskiego gracza, jeśli zostawimy je w oryginalnym, to nic nie będzie znaczyć puzzle, puzzle. Jeśli nie zna angielskiego, to nie domyśli się, że ta postać ma coś wspólnego z zagadkami. A mała sama jest chodzącą zagadką, już jej imię wskazuje, że, że chodzi tutaj o jakieś rozplątywanie nici. I my nie przełożyliśmy na język polski, ponieważ akurat nie miałem konceptu. Natomiast postanowiłem ją odspołyczyć w taki sposób, żeby nadać jej szybę nawiązać do pięknego polskiego imienia Rafela. Jeśli ktoś czytał, czy też oglądał Wesele Hiszpańskiego, to na pewno Rafaela, I Natomiast chciałem to że zrobić z ale Jeśli popatrzycie sobie na panią Rafelę, to zobaczcie, że ona piękna nie jest. Mówiąc oględnie jest wręcz szkaradna. I e, istnieje takie słowo na inne określenie zagadki, jak szarada. I fajnie, pomyślałem, sobie, zabrzmiało to słowo, gdyby e, po, połączyć je ze szkaradą. Szarada, to są bardzo, bardzo podobne słowa. I tak powstała rada szaradna, która jest jednocześnie szkaradna i, za, i, i e, zadaje graczom różne jakieś zagadki. I myśmy nawet, e, dzięki w tej zmianie stworzyli dialogi, które opierały się właśnie na, taki, na, na tej grzesku szarady i szkarby. Foster Grace to jest e, znać, postać, która takiej anielicy, upadłej anielicy, nie no, miała tak? E, mm -hmm. I jak, jak zrobić, jak wygląda jak Tomasz na Polski. I tutaj e, inspiracja dał mi o świetny dziadek, który bardzo lubił słuchać jakiejś słabo przybylskiej, bo tak pani jest taka słaba, piękna imię. I e, pomyślałem, że dobrze byłoby, że kiedy do, dodamy nie do niej, to ona będzie całkiem fajnie brzmieć i pasować e, też do tego upadku. Popaść w niesławę, e, popaść w niełaskę. I tak narodziła się w niesława. Natomiast z młodzieżą, jak on ta sprawa była prosta. To jest typowy krasnodułek. Jeśli ktoś właśnie zna Torina Ademową to e, bez problemu przyjmie, że mu po prostu mieć szybciutko Szybko bróżmy, na no ludzko czasu. Umiejętnie tłumaczenia gry, to nie Was zainteresuje, to się Znajomość takiego rodzaju gry. To jest obowiązek. Trzeba, jeśli chcecie tłumaczyć gry, a mam nadzieję, że to jest Was będzie chciał kiedyś tłumaczyć gry, to musi się znać na grach. To jest absolutna konieczność. W ogóle nie ma tego żadnego, żadnego odejścia. Bardzo dobra znajomość polskiego, i angielskiego. W tej właśnie kolejności trzeba lepiej zdecydowanie dać język polski niż angielski. Trzeba się w języku polskim dobrze czuć, trzeba go kochać, trzeba go lubić. Trzeba czytać jak najwięcej o polsku, czytać zarówno klasyków, jak i nowe rzeczy, bawić się słowotwórstwem, to jest wszystko bardzo ważne. Pomysłowość oraz intencja twórcza to jest absolutny obowiązek. Trzeba, zwłaszcza kiedy tłumaczy się różne takie piosenki, czy też teksty oparte na grach słów, wiedzieć, jak przełożyć to, jak zaadaptować się to na potrzeby języka polskiego. Znajomość programów, teraz coś technicznego, dobrze je znać, to nie jest obowiązek do tych programów, tak naprawdę obsługi, bo się bardzo szybko nauczyć, one nie są trudne. Większość osób po, po paru dniach już podstawy zna, to jest dosyć intuicyjne, więc nie musi się tak bardzo przejmować, ale warto programy do obsługi znać. Znajomość technologii, podobnie jak znajomość gier, nie tak ważne, ale dobrze wiedzieć, że w dysku są jump się to na zborek w języku polskim. Poprzednie doświadczenie w tłumaczeniu bardzo przydatne, jak najbardziej. Czyli trzeba po prostu tłumaczyć i zbudować sobie takie portfolio. Znajomość innych języków też się przyda. Na początku, nie wiem czy tam pojawiła się ta się Adasie Pilat-Barnaba. Kiedy ona została wydana w języku, znaczy kiedy ona się pojawiła w Polsce, była dostępna tylko w języku rosyjskim. Ja dostałem do, do tłumaczenia po rosyjsku. Uczyłem się rosyjskiego 8 lat. Takie taki wtedy były czasy, ja chodziłem do szkoły w latach 80. I, no i każdy się musiał tego rosyjskiego uczyć, no, ale człowiek się go nie uczył, no, bo to był język i język wroga jak pochodzi z miasta, gdzie była baza rosyjska i moje y, zabawy codzienne to były, to były bójki z, z pionierami rosyjskimi, radzieckimi, rzecz, więc nie bałem bo nie nikomu, ale y, y, mimo to coś zapamiętałem z, z nauki języka i jakoś grała Adaś Pilat Barnaba, czyli w języku rosyjskim, to był przerobiłem jego imię też na Barnabę, w wersji angielskiej został tutaj zrobiony czyli zupełnie inna postać. W każdym razie, dzięki lekkiej znajomości angielskiego, dzięki możliwości czytania po rosyjsku, znałem grażdankę, czyli ten alfabet rosyjski, udało mi się powiedzmy, mocno zaadaptować tę ten, ten, ten grę języka tam gdzie nie miałem, nie, nie miałem pojęcia o co chodzi, wymyślałem swoje rzeczy. Także Adesie ja się a. Piję, no. jest bardzo bliski, dlatego, że jest to bardzo ym, dużym stopniu brak, do której sam pisałem tekst. Łącznie z opowiadaniem na samym początku. I co jeszcze jest ważne? Dobre słuchni i umiejętności aktorskie przydają się, zwłaszcza kiedy dostaniecie jakąś postać, która wygląda jak jakiś potwór, Mówi albo zostanie się postać jakiegoś powiedzmy nierozgarniętego typa. Wiecie, że te teksty do, do nagrania, warto sobie na głos przeczytać. Warto przed lustrem się powygłupiać i poudawać taką postać, żeby lepiej oddać jej, e, jej zachowanie i je, jej język Stan rynek to was może interesuje. E, najpierw porównam, jak to by dało e, na przełomie wieku, szybciutko e, kto tłumaczy? Bardzo rzadko obecnie tłumaczą o wolnym strzelcy, dawniej wolny strzelcy tłumaczyli większość, ja też zaczynałem jako wolny strzelec. Obecnie jest to trudne, choć nie niemożliwe, o czym za chwilkę Prace dawniej się rozpoczynały po premierze gry, obecnie znacznie przed premierą, jak już nie. Familiaryzacja. Dawniej te gry znaliśmy, dzięki temu mogliśmy je łatwiej tłumaczyć. Obecnie jest wszecho wszechobecny brak kontekstu, brak familiarizacji, nie wiemy często, co tłumaczymy. Y, tworzenie tak. opkitu danej tłumacze y, i programiści razem, to robiliśmy obecnie głównie te producenci, ale y, y, robią w taki sposób, że wysyłają teksty i ma, martwcie się sami. do y, Dostępność tekstu, to jest bardzo ważne. Kiedy dostawialiśmy całość tekstu, widzieliśmy, że, że już jest to zamknięty pakiet, nie, musiemy, nie musimy się martwić za bardzo, że coś zostanie modyfikowane. Obecnie do ostatniej chwili, do momentu, kiedy następuje tak zwane string lock, czyli zamknięcie, na tekstu następujące, jakiś tydzień, dwa przed premierą. E, wszystko z się może zmienić. W Warcraft 3, z tego co pamiętam, na sam koniec zmieniała się kampania jednym z znacznym stopniu, co ja wszystko odnowa. E, Narzędzi CAD dawnych nie było w ogóle, wszystko tłumaczyło się w Wordzie, ale w, w, w, w pliku tekstowym. Obecnie z, i korzysta się z nich y, powszechnie. Dawniej implementacją zajmowaliśmy się sami, a dystrybutora, obecnie wysyłamy teksty do, do twórców, których, którzy, którzy to robią. Testy też o tym wspominałem dalej samym, obecnie często filmy zawierający, to jest w Premiera, dawniej było później, obecnie najczęściej staramy się trafić z premierów w ten sam dzień, co zachodnie. Aktualizacji dawniej nie było, teraz cały czas możemy aktualizować, jeśli istnieje tylko na to szansa, to możemy dzięki temu poprawić, to jest zdecydowanie plusem. Wersje konsolowe dawniej, nie zdążając wspomnieć, może jeszcze, jeśli kiedyś będą jakieś pytania, to powiem o pewnych ograniczeniach wersji konsolowych. Teraz się tworzy wersje na konsolach polskie bez, bez, bez problemu. Tłumaczenia fan fanowskie, też społecznościowe, dawniej ich nie było, obecne są bardzo mi to cieszy, zwłaszcza jeśli powstają przez długi okres, wtedy gracze ci fani mogą zaznajomić się z danym tekstem, bardzo dobrze go przełożyć. Niedawno już taka gra jak Firewatch, dosyć przegadana i nudna gra, ale z bardzo ilością tekstu i elementów praktycznych i nikt jej nie wydał w języku polskim. Y, wzięli się coś i przygotowali bardzo różne zapiszenie. No i niestety teraz występują także tłumaczenia z automatu. I to jest jeden, jedna ze zmor trapiących y, rynek, ponieważ duże firmy, takie jak Sony, y, takie jak, jak Google, tłumaczą dużo tekstów z automatu. I wrzucają to Google, do Google ten slajd i na przykład dostaniecie coś takiego. Z, z, za, za, za momentem mnie tylko prawda? Bo jeszcze powiem, że jest mało miejsca na moich strzelców. Ja miałem szczęście, że byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to było 20 lat tam, zaczynałem. Gdyby ktoś był, chciał zacząć teraz tak jak ja, to uderzałem, że byłyby problemy, bo nie musiałby takiego kogoś, jak ja napisać, czy ma możliwość współpracy, czy istnieje możliwość współpracy Istnieją W tej chwili wydaje mi się, najlepiej zgłosić się do firmy q To jest największa firma w Polsce, która zajmuje się lokalizacją, to jest pod poddział i oni nie tylko przygotowują polskie wersje, gry i mam dosyć duży dział testowy, który testuje na porządnym poziomie, bez nadzapraszania, to jest jeszcze, robią wersje gier konsolowych na PC. czyli to jest naprawdę duża firma i mogę z, z spokojnym sumieniem polecić. Mogę też polecić swoją firmę, Albion, która my jesteśmy taką jest i mamy dosyć ograniczone. Yy, ograniczoną kulę klientów i dosyć ograniczoną liczbę tekstów, a że już tłumaczy mamy, yy, więc y, nie zawsze było, było coś nowego dla, dla kogoś, dla nowego yy, Jest bardzo duże zróżnicowanie stawek, jeśli chodzi o tłumaczenia i to wszystko zależy od tego, od kogo to tłumaczenie macie. Możecie dostać na przykład 5 groszy na słowo, możecie dostać 15 groszy na słowo, a, bo w ogóle w słowach najczęściej się rozlicza, nie w jest taki, taki przyjęty standard. W Polsce się roz... jest rozliczanie y, znakowe, za granicą słowo i y, y, te stawki są już byłem, bardzo zróżnicowane, y, można dobrze trafić, ale y, na początku pewnie, a na pewno niskie, bo y, zresztą w ogóle pewnie na początku będzie y, ktoś chciał was sprawdzić i wam nie zapłaci. W ogóle ja jestem temu przeciwny, bo jestem y, zwolennikiem Zdrowego z kapitalizmu uważam, że każdemu za wykonaną pracę należy się płaca, niezależnie czy jest starzystą czy nie, powinien za swoją pracę płacą otrzymać. Ale są firmy, które y, na przykład pierwsze tłumaczenie uważają za takie wprowadzenie i, i za nie nie płacą. Ale to już y, musicie sami wybadać. Y, ułatwieniem jest to, że jest nie bardzo dużo twórców niezależnych, samych indyków. Czy Indyks po polsku, jak jest przyjemność Indyki to są twórcy, którzy y, robią swoje gry niezależnie i oni nie są związani żadnymi umowami z dużymi firmami lokalizującymi na, na świecie. Dlatego jeśli na przykład chcecie, chcecie, chcecie, chcecie sprawdzić w jakimś tytule i nie macie kontaktu z większą agencją macie warto napisać do twórcy jakiejś gry niezależnej, zaproponować swoje usługi. I jest sporo, rzecz, że, że, że się uda, że oni. Y, Pewnie zapytają Was o jakieś referencje albo o, o umiejętności, ale jest spora szansa, że m, będziecie mogli w ten sposób y, jakieś pierwsze kroki na rynku postawić. Lokalizacje tak. społecznościowe, jak wspominałem, dla ich nie było, w zasadzie pierwszy projekt społecznościowym była lokalizacja Falloutu pierwszego, przy którym też brałem udział, tylko żona została przejęta przez CD Projekt i jako że tam 40 osób to to zostało to mniej mocno przeredagowane, to jest wielki problem no, w okalizacji społecznościowych, że jest na początku bardzo duży zapał i duże chęci i wiele osób się zgłasza, a później tak naprawdę y, powstaje taki miszmasz, jeśli nie ma jednej osoby, która to trzyma w ryzach, a są to osoby, które będą te pro bono, tak bono, nie dostają za, za, za to żadnych pieniędzy, więc y, fajnie, że są. Y, fajnie, że pozwalają na y, samorozwój uprawa swoich umiejętności, ale docelowo wydaje mi się, że lepiej starać się tłumaczyć e, za, za pieniądze i nie robić tego tak fanowsko, co jest miłe, ale dobrze jest zarabiać zalew na swojej pracy. Tłumaczenia automatyczne, o których wspomniałem i teraz może się pokazać. To są oficjalne tłumaczenia. Nie, widzicie, Immortal to, to wejść w wyruszający spacer w życiu cudzoziemca, z w środku ludzkości owoców i warzyw oraz roślin hoduje kurczaki za jaja. <śmiech> Jedce mniejsze ryby rośnie, a następnie po urosły, na tyle można zjeść większy ryby. I to są niestety oficjalne tłumaczenia, mm. jakie są na stronie Google, na stronie Chroma. Jeśli, jeśli chcecie pobrać jakąś grę y, na przeglądanie Chrome, y, to takie opisy dostaniecie. I to, I to jest przerażające, bo Google to nie jest biedna firma i Zdecydowanie stać, żeby zapłacić komuś za zrobienie tłumaczeń, ale nie wiem czemu, nie robię tego. Tłumaczam to za pomocą swojego własnego silnika tłumaczącego Google Translate, który jak widać yy, sprawia, że obrona twojego kraju związkowego uważania tych rozwniewanego cudzoziemców małe do Słabo to wygląda. I, yy, Także wy wystrzegajcie się tłumaczeń google'owych. Są, y, są tłumacze, ja y, czas, czasami dostaję maile z prośbą o, o sprawdzenie, y, o wysłanie jakiejś próbki i, i kilka razy dostaję próbkę przetłumaczoną Google Translate. To widać. To zdecydowanie widać, że coś było przez Google Translate przepuszczone. No i nie wiem, czy mam czas na zagadki, czy wy chcecie zagadki. Ja mam cztery zagadki bardzo proste, y, to zajmą nam jakieś 3-4 minutki, jeśli macie czas. Nie słyszę jakiegoś no, ważnego odezwa, ale a, lecimy, lecimy, Pierwsza zagadka. jak przetłumaczyć scroll? Zwój. Zwój, bardzo dobrze, ale mamy taki identyfikator w nim. tak, Powinno być, bo nav pokazuje nam, no, że chodzi o nawigację, że to jest jakiś pis w dzienniku lo, czyli NAV to jest nawigacja. czyli albo przebije, albo przebije, bo scroll to jest rzeczywiście przebije. Zagadka druga. Defeat and tigers, and M snakes. N jest zmienna liczbowa. Jak to przetłumaczyć, żeby to brzmiało miało fajnie no, po prostu? Nie bije nie będę się śmiała i sam takie będę robił na początku. Jeśli ktoś ma pomysł oczywiście. ja podpowiem. Może kilka. Nie, nie kilka. Można zrobić za. Pokonaj tygrysy w nawiasie, liczba tych tygrysów, oraz węża, w nawiasie, liczba tych węże. Wtedy, kiedy ona będzie się zmieniać w miarę pokonywania tychże stworów, nie będzie, nie będą się tworzyć dziwne formy y, tutaj rzeczownikowe, czy będzie zawsze liczebnik y, pasować do, do rzeczownika. Czyli nie będzie pokonaj pięć, pięć tygrysy, czy cztery tygrysy, tygrysy byłyby ok, ale pięć tygrysy już nie. Tutaj, jeśli mamy w nawiasie, dzięki temu zawsze ta forma będzie pasować. Pokonaj tygrysy, trzy, to będzie pięć. trudniejsze. Kill killed victim Mamy dwie zmienne. Kiedy i wiek, tu są zmienne. Czyli tutaj prawdopodobnie zostanie coś podstawione. Może imiona jakieś, nie wiem tym. Może nazwy graczy, może coś innego. No, jedynym słowem, który, którego jesteśmy pewni, które możemy przełożyć, jest killed. Pozostałe są brane z bazy danych. Jak to przełożyć, żeby to miało ręce i nawet. Niekoniecznie, to jest, to jest, pamiętajcie, to jest informacja systemu gry, ona nie musi brzmieć pięknie, ona musi być czytelna i w miarę poprawna w języku polskim. Ona nie musi y, brzmieć jak strofinickiewicz. No to możemy gracza użyć, gracz w tym został zabity przez gracza. A jeśli jest to A może udało się zabić? SEKSISTA! <grym> <grym> Przykład, jak to mamy? zabija przeciwnika, czyli przekładamy prze to na czas teraźniejszy bo zazwyczaj napis tu się pojawia zaraz po tym, jak to zrobiliśmy. Czyli możemy tutaj zachować jeszcze formę tereniejszą dla nas. Pamiętajcie, że czasy angielskie i polskie to jednak jest znacznie, no, coś jest zupełnie innego i my czasami możemy sobie, czasami możemy czasami sobie zamierzać. Także i, i jak będzie po podłożeniu po imion, może być tak Rosenkranz zabija przeciwnika Gildewska w ogóle, jeśli nie znacie filmu, rozmkręcy, kiedy już wtedy nie żyją, to bardzo Wam polecam, taka targostacja o wieści o Hamlecie, ze świetną cenę. Zagadka czwarta bardzo prosta, bo już było tym portal I saw a beautiful green plane full of heaven. I przez portal I saw, nie wiemy co to mówią, to może być zarówno kobieta jak i mężczyzna. A beautiful green plane, piękny zielony samolot, pełen szczęśliwych ludzi. No oczywiście to nie jest samolot, bo, no bo przez portal, no samolotu byśmy nie widzieli, chyba że jest to gra portal. Nie? I przykładowo, przez portal udało mi się dostrzec, tutaj w ten sposób udało mi się unikamy wchodzenia w problemy z płcią i zielony plan egzystencji, powiem, szczęśliwych ludzi. Ja mam nadzieję, że też nie jesteście strasznie nieszczęśliwi po tych like, like że nie będziecie mieli się koszmarów związanych z tym. Wypowiadać. Chciałem mu bardzo podziękować, że ktoś w ogóle się pojawił i że tu jesteście i że tak niewiele osób wyszło i że nie było gwizdów, także dziękuję bardzo i to no, na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem, ale swojej strony możliwości. Dziękuję. taka, z tego co wiem, może się mylę, ale taka była polityka firmy Wiesel, że wszystkie y, nazwy, które nie są, znaczy y, wszystkie nazwy, które można przełożyć, trzeba przełożyć. Y, problemu myśmy stawiali oprócz tego powodu, że y, uważaliśmy, że to nie jest nazwisko znaczące, że nie chodzi o dumne moczary czy cokolwiek, tylko, że chodzi o po prostu, że to jest nazwisko krokowe, tak jak jest takie jest bardzo duże, jest i że jakoś świat fantasy, to nam no, może istnieć nazwisko i angielsko broniące, i polską ródząc pierwotnie jednak był jednak przeszła ta wersja Dumnar. Moim zdaniem no, nie, brzmi, nie brzmi źle, gdyby nie miał w głowie prawdy. miał Dumnar, to by to bym całkiem, całkiem znosi. Oczywiście moim zdaniem tym akurat kolejny problem zostawić i dlatego została przywrócona. Bo, bo, bo była duża frakcja przeciwna yy, Pani Dunarowej. Yy, no i jest, jest problem, natomiast yy, wszystkie pozostałe znaczące, takie jak health Screen, Piekłorycz, który moim zdaniem jest bardzo fajnym tłumaczeniem, nie dlatego, że je siłę, <śmiech> ale <śmiech> dlatego, że yy, yy, nie niesie nie w sobie ten health Screen, to jest znaczące wielokrotnie i w Bowie, i w okresie trzecim jest mowa, czemu on się Hellskim nazywa. Ale też dlatego, że jak popatrzysz sobie na, na, na to, jak, jak y, Garosz czy gromarz wyglądają, oni wyglądają jak tacy wnerwieni, kozacy tamani. I to nazwisko Aquarage, ono ma takie, takie, takie kresowe, taki kresowy sznyt, kresowe brzmienie. I y, szczerze powiedziawszy, na, na najpierw było bardzo dużo osób, które no, miało ochotę chyba wysadzić y, y, nas y, w powietrze, z powodu piekucza, ale zauważam, że to się, że to się e, przyjmuje. Coraz więcej osób, mówi, że na Perkonie, tam był turniej Farsz i nikt nie grał w wersjach Co mnie bardzo cieszyło. Jesz, jeszcze jakieś, mam nadzieję, że to widziałem. E, e. Oczywiście nie, nie, nie mówię, że mój punkt widzenia jest jedyny, ale, i, i najważniejszy, tylko tutaj jakby przedstawiam, jaki był proces rozumowania. No ale zostało zmienione, zostało zmienione, jest, jest problem. Jeszcze jakieś tak? Tak jest. Ja mam dwa. Czy masz jeszcze jakieś marzenie lokalizacyjne, że jest jakiś tytuł, który chciałbyś przetłumaczyć? Nie dlatego, że uważasz, że zrobiłbyś to lepiej, tylko po prostu dla przyjemności. I czy masz coś takiego, że... No bo jesteś lokalizatorem i graczem zarazem i po prostu tłumaczysz grę i potem w nią grasz. I czy masz przyjemność, bo niejako wiesz, co się wydarzy poprzez teksty. Bardzo <grym zainteresowany> chciałbym tłumaczyć wszystkie gry, kiedy tak nie czyli Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, bo uważam, niestety, polskie wersje za mocno niedopracowane. Szczególnie Bloodborne, będzie słówko Hunter, jedno z kluczowych słów, które opisuje cały świat, czyli łowca, tak chodzi o łowę, łowę krwi. Całkowicie na na tropiciel, całkowicie wybaczając całą historię nie? No i teraz grałem Dark Souls 3, niestety po, po paru filmach z polską, więc przełączyłem się na angielsku. Także serię Dark Souls i Demon Souls i Bladeon bardzo ładnie to zrobił. Czy mam przyjemność? Powiem tak. Tormenta ostatnio nie raz grałem jakieś 15 lat temu, 14 lat temu. Kiedyś tłumaczę gry, to z reguły wie się o nich Nie ma żadnych zaskoczeń żadnych efektów, typu, wow, jak to się stało. I tak miałem z Bioshockiem, kiedy tłumaczyłem, kiedy, kiedy było would you kindly, i would you kindly, to jest taka fraza w która, nie chcę tutaj psuć osobom, może jeszcze Bioshocka zagrałem, ale do czego szczerze zachęcam, a jest w pewnym momencie taki niesamowity, ten jest twist fabularny, który, no, trochę trochę że trochę go trochę, confidey, Zabawu zepsuło, także. Ale akurat uważam, że skończyłem z 5 razy, więc nie było tak źle. Najgorzej jest z dużymi remiami. Do, do Badura nie wracają od, od kiedy go skończyłem, do te prawie też. Więc jeśli, im, im większa jest gra, i im, im więcej też pracy się włożyło i było się bardziej zmęczonym, to te powroty są trudniejsze. Dzięki. To jeszcze ja mam. Jasne? Wspominałeś, że miałeś coś bliżej z tą kinem i teraz. Zadam pytanie z gatunku tak. tych fundamentalnych, mhm. czy przekład Łoźnickiego, tak czy nie? Nie, <głosy> nie, na no Boga, nie, nie, nie chodzi, o, nie, chodzi o ludzie nazwy własnych, ja, jest, ja jestem, ja lubię ogólnie tłumaczyć nazwy własne, ale akurat w przypadku dwadcy perścieni to Hint sugerował wyraźnie, żeby nazwy własne tłumaczyć, jeśli już, to w językach germańskich, listem do tłumaczy. W wersji czeski jest wersja czeska, i tam jest przetłumaczone wszystko. I, i Czesi lubią wszystko przetłumaczone, ale dawno powiem, też wszystko na piosenki widzimy, w języku by czeskim, więc ten tym tak ma, ale y, podobne do tłumaczenia czeskie jest wspaniałe, Natomiast u Łodzińskiego problem nie są nazwy, znaczy, też są problemy, ale główny problem jest to, że on na każdej stronie robi byki językowe. Ja daję wam przykład. W pewnym momencie jest opisywany jedyny pierścień i jest takie zdanie, Each ring had a stone set in it, not so was the one, czyli każdy pierścień wstawiony był kamien, not so was the one, czyli, ale nie w a jak to przytomaczał pan Kliński, każdy pierścień każdy pierś wstawiony był kamien, a jedynie I takich taki byków tam jest mnóstwo, pomijając już koszmarne krzaty z długimi brodami na wozie jechały, jakaś, jakaś, fatalna, przycina frauzologia, fatalne podejście w względem stylistycznym, no to jest, to jest, Pan, który po prostu znał się z Panią Zyskiem, a nie byli znajomym i nie jest nie jest, nie jest tłumaczem z wykształceniem, jest takim, powiedzmy, pasjonatem. Później jeszcze zmasakrował dziurę. No, z tego wiem I tam był, tam był jakiś... chyba proszę? Nie, nie, on zmasakrował na... dziurę. samodzielnie i na przykład Moim zdaniem Bilbo mógłby się nazywać, nie wiem, zabrzmił jakby tak po raz pierwszy pani z przetłumaczyła w takim się wszyscy posługiwali w tym Woreczka, tak? Woreczka jak z mówi. Bilbo Woreczka, z Woreczką, teoretycznie. Ale, yy, bo on się nazywa bagiec, czyli ma tą torbę, worek sobie. Natomiast u pana Łazieckiego powstał jakiś dziwny twór, Bilbo Bagosz, z yy, przy czym, yy, a, a... Back i bug, End, back end. So są ewidentne nawiązania do, do Torek, czy też właśnie worków. U niego powstał zupełnie inny twór, który nie ma nic wspólnego, jeżeli brzmi patalnie, po polsku nie ma nic wspólnego z w ogóle do wolów. E, inny e, e, przykład to tajar. Rivendell, że jako tajar, bo Rivendell, tajemny jar, tajar. Przy czym e, to, co wybrałeś w pisarzach, to tej nazwy, mnie nie tłumaczyć ponieważ jest to najlepsza wersja tłumaczenia z Elfickiego, jakie on znalazł i tak powinno się już zostać przyjęte. Wersja niemieckiej jest przetłumaczona, z tego co pamiętam, i wersja francuskiej chyba też, no ale akurat po polsku wymianie też brzmi czarownie. Ja tam słyszę jakieś dzwoneczki, słyszę, zaśpiewy elfów. to jest coś magicznego, a Pajar brzmi jak tatarska jakaś, nie wiem, albo mongolska Jeszcze jakieś pytania? Tak jest. Słyszałem, że na że... tak. nim diablo 3. Tak. Staram się postać. Diablo 3, samym monstra. <laughs> ja, ja byłem obsadzony po warunkach, tak jak wygląda. <laughs> więc, więc, więc ryczę i krzyczę, mówię. Mięso! <laughs> I tym podobne rzeczy. Tak samo jest, jestem w Baldur's Gate, jestem jestem balem, czyli tym głównym złem. Czyli mówię coś. Chyba dwa zdania i więc... Zginiesz, śmiertelny ja I tym podobno, że... ty... Jestem jeśli jest tam... i wchodzisz do dwutwiejącego lasu, czy dwutwiejącego niej, w pierwszym akcie, na początku słychać różne krzyki widm czy typu właśnie z K Waszej krwi, czy coś takiego, to ja. <śleszone> <śleszone> jeszcze jakieś pytania? W takim razie jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że czy, czy, kiedyś się usłyszymy tu i jeśli chcecie, to zapraszam Was do oglądania mojego kanału na YouTubie. To jest Wysła, cykl angielski dla graczy, który mówię o różnych zamiłościach, angielszczyzny w kontekście G, a mam także swoją audycję w Radiu Europejskiej Setana nazywa się Gryzła, w której oprócz omawiania G mów, mów, prezentuje, także. Raz bardzo dziękuję. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu